Witam, Fantasmagieria, pod komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 654. Ja nazywam się Damian Polchak dachman i ze mną jest Michał Rakowicz, aka Jerry. Witaj, Michale. Cześć, Damian. Bardzo no, Michała... miło mi tu się pojawić w twoich <słyskawek> już <innych słyskawek> <ci> progach. <słyskawek> Przedtem słowo, bo chciałem od razu yy, powiedzieć, że na pewno yy, Michała... Jerry'ego wszyscy znacie, no bo ja zawsze tak mówię, że jesteśmy w takim uniwersum podcastowym z tych takich podcastów, zanim podcastowanie było tak naprawdę popularne. <laughs> I no, Michale, konglomerat podcastowy jako, jako konglomerat no już ma swoje lata, ale jeszcze oczywiście przed tym długo nagrywałeś, więc jeśli ktoś słucha podcastów w Polsce, takich właśnie popkulturowych, no, to na pewno na pewno ci zna, więc ale takie małe, taki tytułem wstępu, prawda musiałem oczywiście. Tak tak. Wspomnieć. No, to tak jak mówisz, to takie podcastowe uniwersum jeszcze sprzed mody na podcasty. Ja, ja jak dostałem zaproszenie od Ciebie, to się w duchu śmiałem, że powinienem na nagranie wyciągnąć Twoją koszulkę, tą taką, wiesz, co wydałeś chyba, ile to, ze 12 lat temu, z <grym> <grym> logiem <grym> Fantasmagery na to nagranie, żeby było w pełni profesjonalnie po prostu. Mm -hmm. No to jest taki biały krug już teraz. Znaczy w sensie biały krug. No nie spodziewajcie się, drodzy słuchacze koszulek, to też tak zapowiadam, to jest, to było coś takiego wyjąć wyjątkowego yy, yy, yy, i tyle. No ale właśnie, drogi, drogi Michale, yy, ja nie wiem, yy, jak wiesz, no jest podcastem o grach, ale tak sobie pomyślałem i to miał być odcinek Halloweenowy yy, i miał być Rafał też, ale Rafał się rozchorował, więc yy, yy, yy, miałem taką, jak to, potrzebę pogadania o tych rzeczach i tak sobie pomyślałem, że no kurczę, w sumie kto jak kto, ale no jednak yy, wyga podcastowy, znawca tematów no, będzie idealnym rozmówcą ale zanim przejdziemy do, do, do takich powiedzmy związanych z Halloween temata, tematów to chciałem Cię zapytać czy, czy jesteś takim graczem zaangażowanym, śledzisz co się dzieje w, w branży growej, te nowe gry no, skupiając Twoje uwagę, czy to jest tak, że Czasami tak, ale głównie to, to jakby gry nie są twoim głównym hobby. Znaczy, wiesz co, ja to mógłbym powiedzieć z jednej strony, że jestem graczem niedzielnym, bo ja gram relatywnie niewiele, no bo po prostu u mnie ten czas wolny jest dzielony bardzo szeroko na popkulturę, bo i filmy, i książki, i komiksy i właśnie trochę gier. No więc z automatu to powoduje, że no jak się człowiek dzieli na te różne media, no to tego czasu ucieka. No i ja jestem raczej graczem takim, który... No, gra w tytuły, ja bym powiedział nawet starsze, ja nie jestem na bieżąco w ogrywaniu tytułów, natomiast po pierwsze trochę mam jakiegoś tam rozeznania w branży, no bo słucham i was dosyć regularnie i też czasem innych podcastów o grach i gdzieś mi to tam zostało jeszcze ze starych czasów, że śledzę trochę te gamingowe środowisko i różne giereczkowe premiery. To raz, a dwa, że z kolei też jak już sięgnę po jakiś tył, tytuł, to y, ja jestem takim typem gracza, jak y, ja się śmieję w duchu maniakalnym, w tym sensie, że ja bardzo często mam tak, że jak już usiądę do tytułu, to y, siedzę, aż go nie skończę, nie skończę y, do przysłowiowych tam wie, 100%. Y, i nawet jeżeli to nie jest platyna, bo ja absolutnie nie jestem akurat tutaj łowcą platyn i to jest dla mnie za trudny sport, trochę, ale lubię po prostu mieć gry wiesz, wymaksowane na tyle, na ile mm -hmm. czuję, że, że jest to dla mnie dostępne. Także no, tak, tak odpowiadając na twoje pytanie, raczej no mimo właśnie, wszystko niedzielny gracz. Ale to jest właściwie ciekawe a propos tego, tego maksowania, bo jakiś czas temu no też z okazji tej premiery Silksonga. Mm -hmm. Ja no wróciłem do gry, w której, której nigdy nie poświęciłem wystarczająco czasu i po latach jakby <śmiech> nadrobiłem ten błąd, to był Hollow Knight. Mm -hmm. I ja pamiętam waszą rozmowę, bo ten podcast chyba nawet dwa razy przesłuchałem. Raz tak przed przejściem gry i później drugi raz po przejściu. I, i no, ja jestem bardzo ciekawy, jak co było takim motywem, no nie, co u Ciebie sprawiło, że, że ten Hollow Knight tak, tak, tak Cię zas zaskoczył, że zrobiłeś w końcu tam ponad 100%, tak, tam wszystkie te zakończenia, tak, tak, wszystkie tak. Te... tak. Nie, nie, właśnie nie wszystkie, ja te, tego finalnego bossa w tej jego ostatecznej postaci nie pokonałem, pomimo tego, że próbowałem mm -hmm. kilka godzin w różnych um, ustawieniach tak naprawdę i, i mi się to nie udało i to nie zrobiłem wszystkiego, bo też tam na przykład w Białym Pałacu ta ścieżka bólu, czy jak się tam na mm -hmm. Ta, taka odnoga specyficzna, to, to do tego nawet nie podchodziłem, bo to już uznałem, że to jest nie na moje nerwy. Znaczy, to, to, co mnie wciągnęło czy przekonało do Hollow Knighta, to świat, klimat i to, jak umiejętnie ta gra wykorzystywała te metroidwaniowe Mechaniki, Bo ja trochę nie lubię takich gier, gdzie trzeba dużo backtrackingować i wracać w kółko do tych samych miejsc, jeżeli nie czuję, że to ma jakiś sens albo że właśnie ciągle pomimo tego, tych powrotów odkrywam nowe rzeczy. I w Hollow Knightie to jest bardzo fajnie moim zdaniem poprowadzone, no a poza tym to jest tak jak w tym podcaście z Sikiem ja się śmiałem, że dla mnie to była taka trochę grazen, że pomimo tego, że ona była... W wielu momentach no, wymagająca, trudna, to ja miałem poczucie, że ona jest na tyle dopracowana mechanicznie, że nie czułem, że gra mnie próbuje nie wiem, okraść ze zwycięstwa, nie? albo po prostu rzuca mi nieuczciwe jakieś tam kłody pod nogi tylko po to, żeby, nie wiem, wydłużyć rozgrywkę i dawało mi to dużo satysfakcji, także no mówię, ja tam chyba skończyłem w granicach 112%, ale to też trzeba pamiętać, że to, to te dodatki robią, te dodatkowe procenty, nie, że ja właśnie skończyłem chyba obydwa te, te DLC, bo w tej, w tej wersji, w którą ja grałem, one były dostępne już chyba jako ta podstawowa, czy taka wiesz no całościowo wydana gra, o tak bym tak. powiedział, także, tak. także trochę się tym pobawiłem, to, to przyznam ale po silksongach z kolei na przykład jeszcze nie sięgnąłem i trochę ze świadomością od razu ci powiem, bo jak właśnie posłuchałem też waszych rozmów i, i tego, że silksong jest tr trudniejszy i w zasadzie ta wasza rozmowa, ona się wpisywała w też inne opinie, które do mnie docierały to stwierdziłem, że osobiście chyba nie mam w tej chwili głowy, żeby się trudzić z tak trudną y, grą. Ja, ja mam podobnie, że y, miałem taki plan, żeby tak, że tą przerwę między skończeniem Hollow a, a zaczęciem Steam Songa sobie tam skrócić do dwóch tygodni, ale jednak zrobię to chyba po nowym roku, bo to jest też tak wciągający tytuł. Ja grałem go y, przenośnie na, na Steam Deck'u, i, mhm. I właściwie co wieczór to, to siadałem, i jak już się wciągnąłem, to, to właściwie y, miała północ, i ja nadal jeszcze próbowałem coś zrobić. A jak już odkryłem jakąś nową, nową krainę, nową jakąś. <laughs> ten, to ja już nie no to musiałem wyeksplorować, przynajmniej do znalezienia kartografa. I tak to schodziło. A, a, a były też momenty, że, że męczyłem się z, z przeciwnikami. Tam było kilka takich bossów, chyba zdrajca, i, i no jeszcze takich kilku, których y, podkreśliłem wielokrotnie. I w pewnym momencie nawet tak doszedłem do wniosku, że, że sobie zobaczę po prostu, jak inni to przechodzą albo coś takiego, bo te, te bildy związa związane z czarmami mają znaczenie. I mhm. ja później pod, pod, przed tymi walkami z bossami sobie modyfikowałem te, te, te ustawienia, znaczy te, to, co zabierałem ze sobą na, na walkę i no to było świetne, ale tak się <śmiech> śmieję. Ten kącik to ostatnio mi bardzo dużo czasu zajmuje, bo ta, ta gra naprawdę nie ja w jest wie... od ja uwielbiam Metroidvania i e, dlatego właśnie e, takich wier, gier chciałbym, e, chciałbym, żeby było więcej. No ale tak e, króciutko zapytam cię też, e, no bo pojawiła się wiadomość e, i ja nie wiem, czy ty jesteś Amigowcem, czy kiedyś miałeś komputer Amiga, czy może Commodore, czy, e, czy w tamtych czasach od razu już e, e, miałeś pc potężnego, ale, ale e, wiesz, że wychodzi na pewno e, A1200, czyli replika. Amigi 1200 wymiarowa z działającą klawiaturą. I, I to się pojawi w czerwcu następnego roku. E, wiesz co, ja nigdy nie byłem Amigowcem akurat. E, e, słyszałem o tym i, i wiem, że ten kącik retro to też jest rzecz bliska twojemu sercu, ale ja w tamtych czasach miałem Commodore, no i później się przesiadłem na ta, jeżeli dobrze pamiętam, to ten 286 chyba początkowo Także na Amigę się nigdy nie, nie załapałem. Też raczej moi koledzy mieli Komodorę, więc ja kojarzę te, te, te swoje pierwsze takie granie z kasetami, wiesz, z dobieraniem iglicy, i czy, czy tam mizianiem tak? śrubokręcikiem iglicy, żeby ustawić te gry. Także to takie wspomnienia. Amiga niestety nie. No, a ja po prostu y, pamiętam ten okres, choć był krótki, tak intensywnie. I, I dlatego wszystko, co jest Amigowe, to, to, to jakby ma od razu jakiś taki plus dla mnie i to był taki oczekiwa... długo oczekiwany sprzęt. Tam były jakieś problemy związane z sprawami. E, dużo firm tam nie mogło się dogadać, bo, bo, bo jednak te licencje gdzieś są porozrzucane przynajmniej na dwie mhm. czy trzy różne filmy więc w końcu udało się dojść do porozumienia i, i ten sprzęt e, no, moim zdaniem to będzie naj, najgorętszy towar wydany przez Retro Games. Ja yy, no, nie wiem, mam, mam jakiś ten instrument do tych, do tych gadżetów i strasznie mi się podobała ta taka pełno, pełnowymiarowa wersja ZX Spectrum, mm -hmm. mm -hmm. D Spectrum. Yy, gdzieś tam chodziło mi po głowie, ale jednak yy, skoro jestem Atarosem, no to nie mogłem skusić się na, na, na wersję C64 <grywka> pełnowymiarową. <grywka> to, więc, więc jest dużo ten, yy, du du dużo jednak takich yy, z przeszłości rzeczy związanych właśnie z tym, z tym obstawianiem, po której się było stronie. No ale e, tak nostalgicznie się zrobiło, bo e, znaczy w sensie u mnie ostatnio, dlatego że skończyłem czytać książkę e, Pigauta i, i Przemka Corso VHS e, przewinmy to jeszcze raz. I, i, I czekam na się... twoją opinię, bo ci powiem, że też trafiła ta książka w moje ręce i mm -hmm. ja jak widziałem, że ona wychodziła, to zainteresował mnie ten tytuł, ale kiedy ją otworzyłem, to ona jest co prawda pięknie wydana, ale w pierwszej chwili trochę mój entuzjazm opadł, bo nie wiem, dlaczego wydawało mi się, że to jest coś w rodzaju leksykonu, a to jest raczej coś, co mi wygląda wizualnie jak zapis podcastu trochę, więc w 100%, ci się podoba ta książka twoje pierwsze Twoje pierwsze wrażenie jest w stu prawdziwe. W tym sensie tak. To jest w dwóch trzecich, dwóch trzecich to jest taka rozmowa właśnie Przemka i, i Pigauta o tym jak to... Oni sobie tam założyli pewne ramy, ale to jest taka, taka bardzo różna rozmowa. Oni się przerzucają jakby... Wspomnieniami z, z ery, kiedy, kiedy wypożyczanie VHS jakby były takim, takim głównym punktem rozrywki. To było takie, takie nie było sklepów z półkami uginającymi się od VHS-ów czy DVD, jakby wypożyczalnie to było to okno na świat i oni to wspominają, przerzucając się różnymi takimi anegdotami. Dodatkowo jeszcze zadają sobie pytanie, a kto dla ciebie był lepszym aktorem? Arnold Schwarzenegger czy Sylwester Stallone? A pamiętasz mm -hmm. Landama, albo najlepszy. I to jest, to jest faktycznie przez dwie trzecie taka, e, taka rozmowa dwóch gości, którzy się przemawiają. A pamiętasz, jak to była, pamiętam, a ty pamiętasz to, no pamiętam. I, I to ma tą zaletę, że się szybko czyta, aczkolwiek nie wyniesiesz z tego e, więcej. Znaczy. Wydaje mi się, że gdybym dał to do przeczytania osobie, która jest właśnie z takiego wiesz, pokolenia, jak to się teraz mówi, Gen Z i tak dalej, wiesz, no, tego pokolenia, co na przykład nie wie, co to jest kaseta magnetofonowa, albo mm -hmm. nie wie, co to, to To nie jest coś, co im wyja co wyjaśni to zjawisko, aczkolwiek na pewno odda te emocje. Ale w kolejnych częściach tej książki masz już um, rozmowy na przykład z. Bo to nie jest właśnie tylko rozmowa. E, e, tych dwóch autorów. Mhm. Tam jest dużo jeszcze gości i w jednej części to są e, e, ludzie z VH has, VHS Hell, e, taki na pewno fanpage, taki Taką stronę pewnie kojarzysz. Tak, tak, tak. No, oni cały czas e, robią dużo eventów, a w tej chwili na Halloween wprowadzają swój pierwszy film e, jako dystrybutor, także no, dla nich to też jest dosyć e, przełomowy moment tak naprawdę. Dokładnie. I oni chyba nawet na Pixelu, znaczy na tym chyba nie udało się, czy na poprzednim się nie udało, wiem, że... że e, Organizowali też właśnie pokazy filmów nie? i na, na te, te, takich, niemal można po powiedzieć, podmórką, ale oni bardzo dobrze dbają o, o to, żeby ta pamięć o VHS-ach nie przeminęła. I nawet chyba jeden z, z chyba grzegorz, nie pamiętam nazwiska, napisał książkę, której, w której jest odniesienie w tej książce do książki Grzegorza, żeby po prostu, jakby ktoś chce, chciałby wiedzieć coś więcej, e, bardziej ze szczegółami, to powinien sięgnąć po nią, więc tam jest. Dużo właśnie takich, takich wspomnień, takich anegdot, yy, związanych jak powiedziałem, yy, z, z wypożyczaniami, yy, Wspominają swoje wypożyczalnie z różnych miejsc. I później jest tak, że masz dodatkowo jeszcze wywiady, takie krótkie 10 pytań do, do kilku osób, które też w jakiś sposób yy, są z tą yy, kulturą związane. Chociaż szczerze mówiąc, tak na, na przykład nie wiem, no Wojciech Chmielasz, no dla mnie to jest świetny autor. Yy, kapitalny pisarz, ale do no, tak jakby nie kojarzyłem go z, z miłością do VHS-ów, no ale... zawsze no, podejrzewam, coś, że tu powiem. może być inny klucz, bo oni z Pigoutem mają podcast książkowy, czy mieli w, w tece, mm, Także wiesz, to podejrzewam, że to mogły takie, takie to, to taki klucz być. doboru tego gościa akurat mógł być. Tak, bo tam był jeszcze Kędzier, jest Korwin, Karolina Korwin-Piotrowska, no ale Korwin, Karolina Korwin-Piotrowska, no to ona współtworzyła Filmidło. Jeden tak, z tak. takich, mhm. no, kultowych programów, o, o filmach e, z telewizji, więc e, na pewno wiele osób e, z mojego pokolenia e, filmidło kojarzy, a nie powiedzmy z, z, te, z, powiedzmy z, z tego, co Kolina Korwin-Piotrowska robi obecnie, nie? czy tam mhm, jest, tak. e, czy prowadzi audycję w jakąś w radiu i tak dalej. No i, e, jest wywiad e, e, z Kubą Sopkiem, który jest recenzentem między innymi filmów w, w PSX Extreme, ale no, jest te kluczową postacią dla, dla e, kilku zwrotów e, fabularnych, można powiedzieć, w tej książce, bo e, jego tata miał e, no, jedną z takich no, większych wypożyczalni filmów i e, określali tego <grytania> chłopaka synem Davida Beckhama, bo po prostu był taki... taki <grytania> tak, no, być tak naznaczony, mieć dostęp do, do tak niesamowitej biblioteki filmów i, i e, no, to jest coś wyjątkowego. No i tam też jest później y, już bardziej tak y, bardziej książkowo, bardziej feliotonistycznie, ale jednak opisanie y, tego, co, co się odczuwało, przeżywało. I to był taki chyba najlepsze, y, najlepsza część tej książki, plus jest też fragment, y, który jest napisany przez brata Pigauta, który jest od niego starszy, to jest chyba 82 roczni, y, rok, y, więc on pamięta i jeszcze to wejście VHS do, do Polski. Bo wiesz, bo ja ja mhm. też sobie przypominam, bo to, to, jest, yy, to jest no tyle fajne w tej książce, że aczkolwiek ona nie, nie poinformuje cię o czymś, o czym, o czym nie wiedziałeś, ale pootwiera ci te przegródki w pamięci, które yy, przypomną ci faktycznie. Czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz widziałeś nie, film na VHS-ie i ja sobie przypominam, no tak, no kurde, u dziadka gdzieś tam był jakiś magnetowy y, telewizor Grundig i kasety z filmami z Haną Barberą. Albo gdzieś wujka na... na y, y, f, nie wiem, y, chyba pierwszy raz, tak jak pamiętam, oglądałem film sensacyjny Niko. Albo pierwsza y, wypożyczona w, <laughs> przeze mnie kaseta z, z osiedlowej wypożyczalni, która mieściła się y, w bloku. Y, nie wiem, czy, y, czy w twojej miejscowości Bloki miały takie dosyć ciekawe, jakby nie wiem, punkty gospodarcze, nie wiem jak to nazwać, sklepiki. Tak, tak, prostu... były, były, były coś, tak, coś takiego ter jak teraz robią, nie? że na dole był jakiś taki punkt, na przykład czy taka tak, miejscówka, gdzie... Uh -huh. Podchodziło się po schodach i tam były po prostu... No, w jednym przypadku był warzywniak, ale tutaj akurat był taki, była taka nieduża wypożyczalnia. I nie wiem, ile mieliśmy lat, może 10, może 11, jak wypożyczyliśmy The Thing Carpentera i to niesamowite wrażenie zrobiło. I to jest... No, wiesz, i zaczęło mi się przypominać faktycznie to grupowe oglądanie filmów, to jak kumpel miał nie wiem jakiś niesamowicie dobrej jakości magnetowid, który miał, nie wiem, chyba z osiem głowic, mógł w poczwórnym long playu nagrywać. Ja mam chyba nawet jakieś kasety, bo kiedyś go poprosiłem, żeby nagrywał mi serial Largo Winch, bo jestem mm -hmm. wielkim fanem komiksu. Jak się dowiedziałem, że jest serial, to bardzo chciałem prawda, go, go oglądać, ale no, nie miałem y, chyba tej telewizji satelitarnej, którą on miał i, i, no, i był tak miły i <grywa> nagrywał. i Mam gdzieś te kasety do tej pory, więc to jest y, no, ciekawe doświadczenie. Ja nie wiem, czy, czy ty miałeś takie... Y, Wspomnienia związane właśnie z tą, z tą erą VHS-u i czy, czy, czy tobie się na przykład nie wiem, przypomina, albo nie wiem, pamiętasz pierwszy raz, kiedy, e, kiedy widziałeś film na VHS-ie, kiedy zobaczyłeś po prostu coś tak niesamowitego, jak ta technologia? Wiesz to pierwszego filmu to chyba bym sobie nie przypomniał, bo obstawiałbym, że to były raczej jakieś kreskówki disneyowskie stare albo jakieś Looney Tunes, które gdzieś tam docierały w takiej formie. No ale oczywiście ja wspomnienie z VHS-ami mam dużo, i to czasem zabawnych, właśnie z perspektywy dzieciaka, bo ja na przykład nie wiem, pamiętam, jak w osiedlowej wypożyczalni była cała seria filmów z Bondem, które ukazywały się ukazały się do tamtego momentu oczywiście. Mhm. I to była ładnie wystandaryzowana seria. To były takie niebieskie okładki z białym kółkiem w środku i tam właśnie był zawsze Bond i, i dużo się działo na tych okładkach. I na przykład ja byłem święcie przekonany, mając 10-12 lat, że tych filmów jest zesetka, bo ja wchodziłem do wypożyczalni i mówiłem poproszę nowego Bonda. Pani mi mhm. dawała kolejną kasetę i wiesz oglądaliśmy z rodzicami no i tak to trwało przez jakiś czas więc wiesz, ja z mojej dziecięcej perspektywy nie kojarzyłem, że tych filmów było wtedy pewnie no nie wiem, z 15, tylko tak, tak się człowiekowi wydawało, że urastało po prostu to do jakichś niebotycznych rozmiarów i wiesz, do takich śmiechostek by można było dużo, bo VHS to są te specyficzne czasy, bo ty wspomniałeś to wspólne oglądanie to wydaje mi się, że to czasem trochę w dzisiejszych czasach schodzi na dalszy plan, ale kiedyś no tak było, nie że był przecież jeden telewizor, nie było streamingów, nie było komórek, więc jak coś się oglądało, to się oglądało rodzinnie, no mhm. więc ja mam czasem zabawne wspomnienia, jak na przykład, nie wiem, Conan Barbarzyńca pierwszy raz u nas wleciał i też, ja nie wiem, mogłem mieć tam ze 12 lat i wiesz, tam na początku jest scena erotyczna, więc tam oczywiście mhm. rodzice lekko obruszeni, co tu się w zasadzie dzieje, co też mnie zawsze bawi z obecnej perspektywy, że, że tam w Konanie barbarzyńcy, wiesz, krew się leje, krzyżują go i jakieś tam inne cuda na kiłu, ale kawałek cycka to już po prostu, nie, to już dziecko będzie miało nie wiem, spaczony umysł i inne takie, wiesz, śmiechostki, jak na przykład, nie wiem, kiedyś po szklaną pułapkę się wybrałem dwójkę wtedy do wypożyczalni i wypożyczyłem ją, po czym puszczamy z ojcem, a tam lektor czyta umieraj powoli dwa i my z ojcem mówimy <laughs> Ale co to jest? No miała być Szklana Pułapka 2, więc ja idę do wypożyczalni do pani i mówię, co mi tu pani wcisnęła? To nie jest Szklana Pułapka 2. Ale ona sprawdza, no jest. No i tak, wiesz, tak się dowiedziałem na przykład, że w ogóle w jakiś sposób ten film... Nawet ciężko powiedzieć, czy oficjalne, no bo to też mm -hmm. pamiętasz, jak to było, nie? że przecież w wypożyczalni to część tych filmów to był jakiś oficjalny lektor, ale część no to, to też no, były kasety z jakiegoś tam drugiego obiegu. No także tak, Jak yy, myślę, że moglibyśmy tu utonąć tak naprawdę. Tak, w ja, ale a ja, propos tych <laughs> lektorów, ja, ja pamiętam, że te, te, te pierwsze lata, kiedy jeszcze nie było tak dobrze wyposażonych w wypożyczalni, to były takie torby sportowe, na ryneczku, które się mhm, otwierało tak. i ktoś miał po prostu mnóstwo kaset i to była taka wymiana. Ja, ty przynosisz jakąś kaset z jakimś filmem, dopłacasz i dostajesz film, jaki tam sobie wybrałeś z tej torby. Ja nie pamiętam, na jakiej zasadzie oceniano wartość, powiedzmy, filmów, bo, bo to, wiesz, no, mogło być tak, że przynosisz, nie wiem, Pewnie milczenie owiec. Po, Pewnie po, po, popyt i podaż klasycznie, <słyszyk> tak, wydaje mi się. Tak. tak, że na przykład było, że, słuchaj, za milczenie owiec to chcemy przynajmniej dwie kasety, albo jest ekstra dopłata, coś w tym stylu. Ale ja pamiętam, że y, kiedyś trafiliśmy na wydanie Mortal Kombat na VHS-ie, znaczy wydanie, to tak górnolotnie w mi chodzi o to, że była to wersja, która już była wielokrotnie przegrywana, więc ta jakość była okropna, więc ledwo co było widać, a dodatkowo chyba przed tym ostatecznym polskim lektorem, pod tym lektorem ukrywały się przynajmniej jeszcze ze dwie wersje językowe. Nie wiem, czy jakaś niemiecka, <laughs> na to lektor rosyjski i dopiero polski. Ale to też jest tak, że... I to w tej książce jest poruszane, że ten lektor, który wziął się z potrzeby tego, żeby po prostu szybko dostarczyć jak najwięcej tej treści, bo kiedy otworzyła się ta brama i, i, i wylał się e, cały ten rynek zachodni, wreszcie nie był, nie był zatrzymywany, więc... E... Mieliśmy zalew literatury. No, no Amber chyba na tym wypłynął, mi się wydaje, wydawnictwo, że oni tak, tak, tak. mnóstwo tych książek. Nie oni z tego, jedni, nie? Tam, tam. Prima, Amber, y, horrorowo, Phantom Press i tak dalej, i tak dalej, nie? Dokładnie. I ja, ja pamiętam, że po prostu to, to był taki niesamowity złoty okres, ale no, y, y, ze wszystkim było podobnie. Po prostu no, no, filmy nagle zaczęły spływać i ktoś musiał to, y, no, to szybko wprowadzić na rynek. i tak y, y, no, Historia na przykład Tomasza Knapika na pewno wszyscy znają, bo ta jest dosyć dobrze udokumentowana. Kiedy on gdzieś tam mówił, że po pracy wieczorem siadał i, i, i robił tego, e, nagrywał. I, i, I później to się stało jakby jego profesją i jego głos, oprócz, no, obok innych, Lucja, Lucjan Szołański, no nie? tam było mnóstwo takich głosów, które po prostu zapamiętujesz, bo one mają coś w sobie takiego magicznego. I dlatego ja chciałbym, żeby e, Kiedyś powstała jakaś taka baza, to jest takie moje marzenie, że ściągasz sobie po prostu, w, nie wiem, w formie MP3 i tak dalej, taki, taki gotowy podkład z lektorem właśnie z, tamtych, z tamtej ery, z tamtych czasów. I możesz sobie go puścić obok tego, wiesz, oglądasz film w 4K w niesamowitej jakości, ale masz ten podkład z lektorem, ale nie tym współcześnie zrobionym, tylko, tylko tym takim klasycznym, który, e, który no... no, no dla, dla mnie, no po prostu, no są takie głosy. Ja uwielbiam w ogóle głos Mirosława Uty. To jest jeden z moich ulubionych mm -hmm. głosów. I on, y, jeśli chodzi o gry, nawet został wykorzystany, bo y, zrobił głos do Stranger Hold. Znaczy zrobił głos. W sensie to jest to jest y, y, gra y, w pełni zdabingowana przez lektora, w tym sensie, że masz po prostu oglądasz film A to, to mówisz Woo. o tym y, sequelu y, te, tego filmu John A. Woo, tak? Tak, tak, tak. Mhm. John Woo Stranger Hold jako gra ma, y, ma y, polską wersję z lektorem. I to jest niesamowite. I to samo Super. było w, w Stokerze. Nie wiem, czy w jakichś innych grach też y, nie, nie, nie wykorzystali Głosu Mirosława o tym, no bo to jest. On ma taki elektryzujący głos i to jest po prostu coś niesamowitego. Dlatego ja, ja czytając tę książkę, to po prostu miałem takie niesamowite, wiesz, otwierały mi się te, te, te, te, te pokłady nostalii, aczkolwiek przydałoby się troszeczkę ją bardziej usystematyzować i nawet wprowadzić jakiś taki być może zimny, chronologiczny, ale taki, kilka są takich, takich suchych faktów, taki na koniec, nie? które by ci pewne rzeczy poukładały w głowie, opisały to nie z perspektywy dzieciaka, który, bo to, to jest świetnie zrobione, takim, takim językiem, takim luźnym, nie, ale to wszystko, co przeżywaliśmy, no bo my jesteśmy tym pokoleniem, które można powiedzieć, że wych było wychowane <śmiech> bezstresowo, bez klosza, bez niczego, wychodziło się rano, Wracało się na obiad, jak mama krzyczała z okna i czasami się wracało wieczorem późno, jak już trzeba było iść spać. Oczywiście nie było czegoś takiego, że jak wychodziłeś na dwór, to wracałeś czysty. Ja zawsze miałem taką mm -hmm. zakwostkę, jak to jest, że niektórzy potrafią nie ubrudzić się. Przecież to jest niemożliwe. Jak się wychodzi na dwór, to automatycznie przychodzisz w obłoconych butach, brudnych spodniach. No ale no, no piękne czasy, no to jest to. Jest to. No ale... No, ja myślę, że ja będę bardzo ciekawy, bo chciałbym posłuchać twojej opinii po przeczytaniu właśnie, bo, bo mhm. ja mogę mieć takie dosyć entuzjastyczne podejście, no bo e, tak jak mówię, no ja jestem z pokolenia, które wiele z tych rzeczy tak przeżyło i to samo jest z grami wideo, nie? że kiedy jesteś tam powiedzmy czterdziestokilkulatkiem takim e, to właściwie jesteś na znaczy przeżywasz rewolucję gier od tego, kiedy one były pikselami na ekranie Kilkoma kropkami, do tego, że są teraz ultra -realistyczne i potrafią być nierozróżnialne czas, czasami. Nie? Te, to, wiesz, no te, te postacie są tak świetnie przygotowane, nie? Że, tak, tak, to. że wyglądają jak po prostu jak, jak film. Więc e, no to jest ciekawe, no ale. Myślę, że y, tym, tym długim takim wstępem y, możemy... Ale to jest to, po, poczekaj mhm. tylko, jeszcze wpadnę w słowo, bo y, zadam ci pytanie, ty wspomniałeś, y, że tam oni wymieniają książkę do y, tego Grzegorza z vhs co to chodzi o Grzegorza Fortunę i elektronicznego bandytę? To, to jest ta publikacja, bo on wydał taką książkę właśnie elektroniczny bandyta, rynek wideo w Polsce okresu transformacji. Tak, I... tak, mi się wydaje, że tak, bo tam jest taka, bo okładka, którą widziałem w tej, w tej, w tej książce, na zdjęciu, wyglądała jak ten plakat elektroniczny morderca mhm. oryginalnego Terminatora, tak mi się wydaje. I, I no nie dam sobie tak na 100% palcować, ale wydaje mi się, że o, o nią o nią chodzi. No nie. Znaczy, to, to nawet jeżeli nie, jeżeli byśmy tutaj przestrzelili, to wydaje mi się, że to też jest publikacja godna polecenia tak. dla ludzi, którzy chcą się właśnie zapoznać z tamtym tak. fenomenem, bo no jednak Grzesiek Fortuna to zjad zęby właśnie na tej tematyce, także, także to jest dobra rzecz. Ale coś ciekawe, że to jest taka nostalgia nabyta. Znaczy, nie na tyle, na tyle nabyta, co to jest to jest młody chłopak. To jest 91 mhm. te, te. rocznik. Więc dużo rzeczy na pewno musiał gdzieś tam no, z drugiej ręki poznawać, no bo kiedy on był już takim dzieciakiem świadomym, no to ten, ten rynek wypożyczalni wideo się kończył. Nie? Ja nie wiem dokładnie, w którym był taki moment, że właśnie większość wypożyczalni w Polsce przestała istnieć, ale to prawdopodobnie gdzieś w okolicach, nie wiem, 2010 roku. Mimo, że są białe kruki, i one są wspominane w, w tej książce, gdzie, gdzieś tam jeszcze się utrzymał jakiś, albo dopiero teraz jest zamykany jako taka ostatnia. Taki ostatni, ostatni bastion tego, tego, tego, tego filmu. Ale też jest taka gorzka prawda, która wynika i z, i z rozmów z niejedną postacią, i też z samych autorów, że jednak ta wygoda wynikająca ze, ze streamingu jest absolutnie nie do, do podważenia. I, i, I ten zalew treści no, też powoduje, że e, no, mamy ten paraliż decyzyjny, tak się chyba to nazywa mhm. ładnie, kiedy, kiedy nie wiemy, co chcemy obejrzeć. A kiedyś było tak, że faktycznie miałeś tam taką ideę, że chcesz coś obejrzeć e, i nawet jak trafiłeś na jakiś paździerz, to ten paździerz oglądałeś do końca, no bo w końcu zapłaciłeś za to wypożyczenie i tyle. A czasami się odkrywały jakieś perełki, jakieś tam, nie wiem, critersów e, po raz pierwszy Wiesz, zobaczyć. Ja mam do tej pory sentyment y y taki, że wiem, że na przykład Gremliny są lepszym filmem, ale dla mnie zawsze Gremliny versus Crittersy to był taki, e taki Arnie versus Sly, nie? jeśli chodzi mm -hmm. o filmy no, tak, tak, tak było, tak z tamtych było. czasów. Nie? No i to jest, to jest to jedyny minus, jaki bym miał, jeśli chodzi o, o tę, tę pozycję, to, że tam jest mnóstwo zdjęć, ale to są zdjęcia z sesji. One są pozowane, Aha, w tym sensie, okay. że one nie są zdjęciami z epoki. Może tam jest kilka zdjęć, które są gdzieś z archiwum autora, tak jest wspomniane w, w opisie, tam w stopce, ale tak szczerze, jak oglądasz te zdjęcia, to one są wszystkie, no po prostu chłopaki stoją na tle, albo przed sobą mają, nie wiem, kubkę VHS-ów, tu jakaś, nie wiem, Betamax taśma może się trafiła, albo stoją i, i grają na, w Metal Slaga na automacie, ale nie ma tego, co bym chciał, czyli na przykład Ktoś wykopał zdjęcia z, z lat dziewięćdziesiątych, na przykład jak wyglądała taka wypożyczalnia od środka. Yeah, ale to, to jest... naprawdę pewnie dobrą, dobrym adresem jest właśnie ta książka Grześka Fortuny, bo ty powiedziałeś, że to jest trochę taka nostalgia nabyta. Ja miałem taką intuicję, ale to sprawdziłem jeszcze szybko. To jest jego praca doktorska w ogóle wydana, więc wiesz, mm -hmm. więc on się tym zajmuje naukowo i ja podejrzewam, że właśnie pod kątem takim stricte merytorycznym, takiego usystematyzowania tego zjawiska, i też spojrzenia, pewnie z punktu widzenia całego okresu, właśnie transformacji lat 90. w Polsce, to, to kto wie, czy to nie są takie dosyć komplementarne książki, tylko zupełnie inne. Nie? Jedna bardziej z tym sznytem takim akademickim, nawet jeżeli luźniejszym językiem, takim popularno-naukowym, napisana, a druga, właśnie bardziej taka kumpelska wspomnienowa i, i, i bazująca po prostu na tej nostalgii. Nie? Mm -hmm. No więc ja, ja polecam oczywiście się zainteresować, ale tak jak mówisz teraz, to myślę, że, że tymi obiema pozycjami, bo ja, ja do tej pory trzymam kilka filmów na VHS-ie jako takie, takie pamiątki jakichś takich wyjątkowych czasów, Mam. No, kiedyś to kupiłem po prostu ze względu na to, że wydawało mi się, że jak nie kupię wersji łowcy Androidów na, na kasecie, i to było to, to było to wydanie jeszcze przed yy, wersją reżyserską, że to jest jedyne wydanie, które będzie miało ten głos z offu yy, dekadnie. Mm -hmm. Że to jest. Że, bo wszystkie te inne wydania, bo też było tak, że te DVD to wychodziły, wiesz, Director's Cut, Final Cut, to było zalece, ale y, oczywiście. Yy, nie, nie może być próżni, e, wydano 4K, piękne takie wydanie, gdzie są wszystkie wersje filmu, jakie były, więc jest i Final Cut, jest oryginalna ta, ta, ta kinowa, jest jeszcze Workprint, więc e, powiedzmy dla fana łowca androidów, no to jest must have, ale tą kasetę mam, mam jeszcze kilka innych filmów, które, e, które kiedyś po prostu trafiły do mnie i Wiesz, ja nawet nie mam już teraz magnetowidów. Nie, właśnie chciałem powiedzieć, nie obejrzysz ich. Nawet, a nawet jakby się je odpalił na VHS-ie, to obstawiam, że bardzo szybko by ci się znudziło, bo, bo to też jest tak, że to, to nie, nieźle to pokazuje w ogóle, jak działa nostalgia i jak bardzo nie warto wracać czasami i mierzyć się z tymi wspomnieniami, bo ja ostatnio tam z, miałem z domu rodzinnego kilkanaście kaset, na których nie było wiadomo, co jest. Mm -hmm. i znalazłem mu teściów magnetowid wiedziałem, że nie mają jeszcze jakiś tam działający, wziąłem te kasety żeby poprzeglądać, no i tam się okazał taki standardowy miszmasz z dawnych lat, czyli tu jakaś wycieczka, tu jakaś tam impreza rodzinna, tu jakieś tam rzeczy z telewizji, jakieś seriale, ale były też jakieś różne filmy, no jakość tego to jest nieoglądalne, nie? Ja nie. rozumiem, że pewnie jeszcze jak, jak ktoś trafił na jakąś dobrą kasetę, taką VH, taki VHS, VHS, nielegitnie wydawany mhm. i, i tak dalej, to, to pewnie, no lepiej się to ogląda, no ale mimo wszystko wydaje mi się, że w dzisiejszej tej epoce streamingów, to co mówisz, nie? że jednak mamy kulturę pod pewnymi względami tak dostępną, że no to czasem to jest po prostu przysłowiowe jedne kliknięcie, które ci dzieli od tak. jakiegoś klasyka po prostu w 4K Ultra HD <śmiech> I, i, i po prostu nie przyjdzie ci do głowy, żeby wracać do tego na kasecie VHS. To prawda, to prawda. Szczególnie, że yy, w ogóle oglądanie VHS musi być na telewizorze kinoskopowym, bo, ja, <grym bo <grym na, na, na LCD-ku, czy na plaźmie czy jakikolwiek byście nie mieli telewizor, tam, tam wygląda, wygląda koszmarnie, a na, na kinoskopowym telewizorze jest jakaś taka magia, no ale to jest inna rzecz. No. Ale a propos tych wydań nowoczesnych właśnie Czteryka, to ja muszę przyznać, że ja uwielbiam ten... <grym> to jest jedyna rzecz, gdzie kibicuję korporacjom, żeby jak najwięcej zarabiali, bo chcę, żeby wydali właściwie wszystko, co mogą, te klasyczne filmy właśnie w 4K. bo To jest niesamowite, mm -hmm. ile, ile fantastycznych, ile w ogóle filmów yy, zyskuje drugie życie, kiedy, kiedy masz tę jakość taką filmową, bo możesz coś pamiętać z telewizji, jakiś film, możesz pamiętać właśnie z, z oglądania go na VHS-u, ale wracasz do takiego filmu, nie wiem, z lat 60-tych, 70-tych i to jest jak pocztówka, jest jak wehikuł czasu, bo wiesz, że nic tam w tle nie było generowane na komputerze. Więc jak, jak była scena kręcona w Nowym Jorku, to ta scena w Nowym Jorku była kręcona i, i nic tam nie, nie było jakby przedstawiane. Musieli odciąć ulicę, nie wiem, e, zakorkować na chwilę ten, ten fragment. No, tak jak no, w jeden z moich ulubionych filmów, Miłość Szmaragi i Krokodyl. Nie wiem, czy pamiętasz mm -hmm. zakończenie. Zakończenie jest takie, że e, główny bohater spełnia swoje marzenie. E, no, nie, to nie jest żaden spoiler. Powiem, że, że chce mieć jacht. I oni tym jachtem, tymi ulicami właśnie Nowego Jorku jadą mi to mi się strasznie podoba. że To jest, to jest taki mały przykładzik, no nie? bo takich jest, jest więcej. Ale ja po prostu uwielbiam. Mówiłem to, że w starych filmach e, możesz sobie zatrzymać stop klatkę i, i oglądać e, wiesz te, te pocztówki z tamtych miejsc. To jest niesamowite. No ale chcieliby się rozmarzyłem. rozmarzyłem. A, a powiedz mi, e, Michał, jesteś kolekcjonerem, zbierasz filmy, zdarzać się? Czy, czy raczej. Znaczy, jeżeli chodzi o filmy, nie. Zwycięża. Ja kolekcjonerem, jeżeli jestem, to raczej komiksy, trochę książki i, i w takim kierunku mnie pognało. Filmy raczej nie. Mam trochę różnego rodzaju filmów i jakichś tam wydań, ale niewiele i też ja w którymś momencie przestałem to kupować, no bo jest trochę tak, że dla mnie to w tej chwili jedyna opcja odtworzenia czegokolwiek no to już jest moje PlayStation i zauważyłem w którymś momencie, że też jak już chcę oglądać film, to Raczej sięgam po streaming. Nawet jak mam często, wiesz, to, to się śmialiśmy z chłopakami, jak, nie wiem, robiliśmy podcasty o Masters of Horror, mam to wszystko na DVD i tych DVD to nawet często nie, nie wyciągałem z półki, tylko klikałem po prostu gdzieś tam w internecie, żeby to, to zobaczyć z czystego lenistwa. Także nie, akurat filmów nie kolekcjonuję. Mhm. No ja mam także że trochę kolekcjonuję, ale no mam, mam takiego kolegę, który który po prostu na bieżąco wszystkie premiery właściwie kupuje. A jak jeszcze to są Marvel, DC, czy jakieś takie filmy, które no, są dla niego wyjątkowe, to jeszcze oczywiście Steelbook. E, I w pewnym momencie sobie myślę, że tam jest naprawdę, to no, jest kilkanaście tysięcy filmów. No. Które może Ale wiesz, mieć. To, to o tyle jest jakby ciekawe, czy ja bym powiedział, że to może nawet zacząć wracać, czy już trochę wraca w dzisiejszych czasach, że ja trochę mam poczucie takie, że przez to, że część filmów w tej chwili dostajemy tylko w streamingu i one nie trafiały do kin, czy, czy nie były wydawane na fizycznych nośnikach, no to nagle się okazuje, że kiedy one znikają, no to w zasadzie nie wiem, piractwo, tak. stare doble, klasyczne jest jedynym rozwiązaniem, żeby pewne Pewne tytuły Dobra. już obejrzeć, i ja obserwuję, że jest taka tendencja, żeby wywierać presję na, nawet na tych du dużych wytwórniach czy dystrybutorach, żeby takie filmy jakieś tam popularniejsze, głośniejsze jednak były wydawane też na nośnikach. Nawet nie jakieś, wiesz, takie blockbusterowe, tylko po prostu jakieś takie głośniejsze tytuły, no bo niestety jest takie ryzyko całkiem realne, że po prostu zaraz film zniknie jako odpis podatkowy w no. księgach jakiejś korporacji i tyle z tego będzie, nie? No jest, jest mnóstwo takich filmów, które bardzo chciałem albo obejrzeć, albo mieć w kolekcji, ale one są nie, nie do dostania. A czasami m, są, no ale to, jak, to jest jakaś wersja DVD, albo jest to wydanie, ale akurat w przypadku chyba Blu-rayów i, i w przypadku jeszcze DVD może być jakaś blokada regionalna, bo jest jakiś kryterium mm -hmm, tak, tak, jakiegoś no, filmu, ale no jest tylko w tym. I ja akurat mam zwykły otwarzacz, nie, nie jakiś taki z, z tymi opcjami dodatkowymi, więc no, ale to... Takie czasy. Drogi Michale, to skoro jesteśmy przy nostalgii, to możemy poopowiadać niekoniecznie o nowych rzeczach, ale w związku z tym, że jest, jest Halloween, prawdopodobnie jak będziecie tego słuchać, no to będzie właśnie Halloween. Tam, gdzie, gdzie mieszkam, to jest takie święto głównie dla dzieci, związane właśnie z chodzeniem po domach, zbieraniem cukierków, przebieraniem się i tak dalej, ale no jednak. To jest też święto związane z tym, że lubimy się bać i to Halloween nam się kojarzy też z, z, z dreszczykiem emocji. No i tak, nie wiem właśnie od, od którego jakby kategorii, bo tak, tak poprosiłem Cię, żebyś przygotował sobie właśnie listę kilku rzeczy, które moglibyśmy polecić naszym słuchaczom, związanej na przykład, nie wiem, albo z grami, albo z książkami, albo właśnie z filmami. I no Cię, najpierw, czy grywasz w gry horrory? Czy, czy masz na tyle silną psychikę i mocne nerwy, że, że zdarza ci się grać w gry horrory? Wiesz to zdarza mi się, ale też jak z całością mojego grania, to nie jest granie jakieś bardzo intensywne. I często z dużym opóźnieniem nadrabiam jakieś tytuły, bo tak naprawdę, nie wiem, chociażby kultowego dla wielu Alana Wake'a. Ja dopiero ogrywałem w tej wersji zremasterowanej. No inna sprawa, że on początkowo wyszedł przecież na Xboxa tylko, a jak już się drobiłem konsoli to raczej się trzymam cały czas Sony akurat, ale, ale wiesz, ale to, to tylko pokazuje, że właśnie niektóre horrorowe tytuły do mnie trafiają po wielu latach, ale tak, lubię. Lubię i czasem sięgam, chociaż ja nie jestem jakimś Graczem takim zapalonym horrorowym, bo ja akurat jakoś jest tak, że preferuję horror w innym medium niż, niż groza. I nie wiem, trochę chyba jestem za słaby w te klocki. Jak pamiętam swoje przeboje jeszcze ze starych czasów, nie wiem, z jakimiś rezydentami, to, to mam poczucie, że nie jestem jakimś prograczem akurat mhm. w taką konwencję. Mhm. Bo ja ostatnio. Skończyłem Kronosa i to była gra, którą, którym autentycznie czułem to napięcie od początku do końca. Kiedy grałem, jakby... Kiedy grałem, kończyłem za pierwszym razem, bo za drugim razem to już było taki... To się ładnie mówi, że tam ścieżka zemsty. Bo już mhm. wiesz, co cię czeka, jesteś przygotowany, masz te umiejętności, których brakowało ci, jeśli chodzi o, o, o walkę i, i... No po prostu jest zupełnie inaczej, ale to pierwsze podejście, to każdy krok był, był e, taki... E, no niespokojny. Nigdy nie wiedziałeś, czy nie będzie jakiegoś właśnie, czy coś ci nie wyskoczy, nie? No oczywiście gra cię powoli uczy i przygotowuje do pewnych schematów, tak? Czyli już wiesz, że yy, jak się przygotowuję na przykład do takich, nie wiem, zwisających ciał i które akurat mogą cię zaatakować, które nie. Więc, więc te, te jump scary, no nie? W pewnym momencie już, już jesteś w stanie jakby wyczuć, ale nadal miałem kilka takich momentów, i to mi się naprawdę nie zdarzyło od dłuższego czasu, że gdzieś podskoczyłem. To jest, yy, I to jest moim zdaniem wyznacznik dobrego Jumpscara. No bo właśnie podskoczyłem. I yy, mam taką krótką listę takich yy, gier, które yy, tak sobie pomyślałem, że faktycznie yy, albo mnie przestraszyło, albo miała jakąś taką fantastyczną atmosferę. I yy, wydaje mi się, że one nie są wszystkie jakoś specjalnie stare, może oprócz jednego tytułu. Że one się w ogóle nie, nie zastarzały pod tym względem, że one cały mhm. czas y, potrafią y, wzbudzić to napięcie, potrafią cię przestraszyć, potrafią wzbudzić taki niepokój, y, kiedy, kiedy choćby idziesz korytarzem jakimś, tak? Więc to jest moim zdaniem jakby kwintesencja horroru. Oczywiście, trzeba grać najlepiej na słuchawkach, najlepiej w nocy. Y, wyłączone światło, nie można mieć żadnych rozpraszaczy, bo oczywiście są osoby, które lubią grać w horrory, ale muszą mieć zapalone światło, muszą mieć kogoś w pokoju, ktoś musi do nich mówić i to nie, to nie, to tak się nie da, to trzeba się absolutnie kręcić i takim moim najulubieńszym horrorem sprzed, sprzed lat, to jest Clive Barker's Undying. Uh, undying Okej. Okay. Jericho już nie było takim chorobem, chociaż to była ciekawa gra, ale ona, ona, ona niknie w pomroku dziejów, dlatego, że ona e, miała fajną koncepcję, fajny klimat, ale no, jako gra była też taka dosyć słaba. Ale Undying, no... No, fantastyczna historia. Nie wiem, pamiętasz w ogóle ten, ten tytuł? Grałeś? Pamiętam, choć nie grałem, ale ja też śledzi, śledziłem trochę, bo ja mam wrażenie, że ta gra systematycznie wraca, bo i ty do niej regularnie wracasz, ale tak. na przykład widziałem, jak też jakiś czas temu ogrywał ją ponownie Michał Ochnik z mistycyzmu popkulturowego i też się właśnie nią zachwycał jako takim tytułem, który paradoksalnie, mówię Paradoksalnie, bo pomimo upływu tych wielu lat, on się nie starzeje. I tak. ja, co prawda, jestem sporym fanem Barkera jako twórcy, ale no, tych jego gier, bo ani w Jericho, ani w Van Dying za dużo nie grałem, bo Van Dying w ogóle, a w Jericho pograłem tylko w początkowe rozdziały i nie wiem, coś mnie jakoś odciągnęło od, mhm. od tego tytułu, także, także tylko no, tyle. Tam, bo później jest, to tak gra się bardzo, znaczy zmienia już taką bardziej grę akcji. Nadal jest straszna, ale właśnie te pierwsze, nie wiem, kilka godzin, kiedy my jako ten, ten ja to mówię, taki paranormalny detektyw, nie? ten główny badacz Patrick Galloway, kiedy przyjeżdża na prośbę przy, przyjaciela nie? Do, do tej posiadłości i odkrywa tą historię rodzinę, a jednocześnie on ma ten taki, nie nie, to ten kamień taki, który pozwala mu widzieć jakby prawdziwą naturę rzeczy. Mm -hmm. Tak, tak, tak. I to jest niesamowite, bo tam są takie klimatyczne rzeczy, które do tej pory wspominam, bo one mi się wyryły w pamięć, bo one tak fantastycznie zostały zagrane. Kiedy idziesz korytarzem, masz obraz tej rodziny, który wygląda tak tradycyjnie, tak? Że tam pan domu siedzi na fotelu i tam cała rodzina wokół niego. Ale patrząc dzięki tej specjalnej mocy, ty widzisz, co na tym obrazie naprawdę jest i to jest niesamowite takich momentów w tej grze jest mnóstwo. No ona jest fantastycznie też narracyjnie zrobiona, ale to też chyba właśnie ze względu na Clive'a na, na Barkera, że, że, że to pióro tam jest. Zresztą w ogóle Clive Barker to jest ciekawy, ciekawy przypadek twórcy, bo on zanim został um, chyba w takim pisarzem, to chyba miał jakieś apiacje, żeby być reżyserem filmowym, no ale to tak, albo Tak, bo on, albo to było on mniej reżyserował przecież trochę. To jest taki twórca y, multimedialny i, i człowiek orkiestra, nie, bo on przecież maczał palce i w grach, i w komiksach, i w książkach oczywiście, i, i właśnie stawał nie, także, na, czy siedział na stołku reżyserskim, także no to jest y, no naprawdę, taki człowiek renesansu, jeżeli chodzi tak, o tak. Y, horror współczesny. Nie wiem, dokładnie, ja w ogóle, mimo że to nie jest jakiś nie wiem, m, najlepszy horror, jaki widziałem w ogóle taki film, ale ja uwielbiam Lords of Illusion. Właśnie tam Scott Bacchula gra. Nie wiem, czy, czy pamiętasz. Też taki... E... Nie, o... nie, nie, nie. Nie, Akurat nie, Lords of Illusion? nie, nie. Nie, Albo mi się w ogóle nie kojarzy. Zaraz, y... zaraz tu sobie go wygooglam, ale nie. Nie kojarzy w ogóle tego tytułu. No to to jest... To, to, ci, to taką masz pracę domową, żeby nadrobić. Bo... <laughs> to jest film, który ja też bardzo szukałem długo, żeby mieć go na DVD. I znaczy teraz to mi się wydaje, że już po latach to na pewno i, i na Blu-rayu wyszedł, ale, ale to jest taki film, który po prostu gdzieś, gdzieś mi w pamięci jako taki yy, paranaturalny, wiesz, taki yy, trochę detektywistyczny tak gdzieś zupełnie gdzieś tak siadł. Aha, bo to już kierunku... widzę, że to jest y, y, y, główny bohater, to jest Harry Damur, czyli właśnie ten y, y, y, ta posledz z uniwersum y, Barkera. Y, no, y -y -y. To, to, to już sobie go faktycznie zanotuję tutaj, żeby go Zdaje zobaczyć. Zdaje się, Nie. że to chyba na jakiś na podstawie jakiejś jednej z, z, jednego z krótkich opowiadań, z jakiejś tam serii Klaff Barkera, ale No to pewnie z też... Ksiąg Krwi, bo Harry Damur w Księgach Krwi się pojawiał z tego, co pamiętam właśnie zanim powrócił też w tym sequelu do z tak, tak. czyli tak, do Wrót widzę, Piekieł, to, to tam był w opowiadaniu. Dokładnie, tak, tak, tak, to na, na pewno i... Ja po prostu e, uwielbiam ten, bo on jest taki zupełnie inaczej podchodzi do, do, do, do pewnych tematów. No nie, że, jest, że, że tam po prostu widzisz, nie wiesz, że, że tam jest ten horror, jest ta paranaturalność, bo są takie rzeczy, które e, mrożą krew w żyłach, ale zupełnie na przykład na, na innym poziomie, nie na przykład jak Harry Angel nie? z, z mhm. De Niro i, i, i z, z Rourke, nie, ale no, no Lord of the Rings jest po prostu takim klasycznym e, horrorem, tam po prostu się dzieje, tam widzisz po prostu rzeczy prenaturalne. No, Więc... no, Barker to, to naprawdę, to tak co prawda mieliśmy zacząć od giera, tu przechodzimy do filmu, a ja, a ja od razu, jak jesteśmy przy Barkerze, to nie muszę tutaj jedną jego powieść wyciągnąć, bo oprócz tego, że jestem wielkim fanem Hellraiser jako, jako serii, którą naprawdę uwielbiam, to jeżeli ktoś z was nie czytał potępieńczej gry Barkera, nie wiem, czy ty, drogi Damianie, miałeś okazję z tą książką się zapoznać, to serdecznie polecam. To jest super tytuł. To jest książka, która mam wrażenie, że często nie jest wymieniana jakimś jednym tchem jako takiego najważniejsze dokonanie, bo to raczej jednak właśnie albo Wrota do Piekieł, czyli Hellraiser, albo Księgi Krwi, albo, nie wiem, tam i Imagica, czy, czy jakieś te jego późniejsze rzeczy, ale potępięcia gra jest rewelacyjna. I zresztą ma też fajny smaczek z naszej perspektywy, bo początek tej książki to jest pewna gra, która rozgrywa się w Warszawie w trakcie powstania warszawskiego, także no, to, to, to, to też dodatkowy smaczek z perspektywy mhm. czytelników w Polsce. No to, to nie, to ja już sobie to zapisuję, bo nie, nie znałem. To, to, to jest. Zresztą ja jako, jako czytelnik to właśnie przez to, że y, te moje pasje się tak przenikają, to, to y, nigdy nie mogę po prostu tak poświęcić jednej aż, aż tyle czasu, ile bym chciał. I, I czasami to robię tak, tak w takich, w takich e, turach. I teraz jestem w, drugiej, w turze komiksowej, no ale to może jak starczy na końcu czasu to jeszcze, to jeszcze o tym wspomnę, ale zauważyłem w ogóle, jak robiłem sobie taką krótką listę, że większość gier chyba oprócz jednego tytułu to są te gry z dreszczykiem, które jednak są z perspektywy pierwszej osoby, które jakby mm -hmm. najbardziej na mnie nie wpłynęły, bo no oprócz właśnie tego Kronosa, no, który jednak z trzeciej osoby jest, ale to jest taki ostatni z ostatnich um, miesięcy tytuł, więc on mi po prostu zapadł w pamięci w ten sposób ale jak sobie pomyślałem to właśnie Undaino z pierwszej osoby. Resident Evil 7 też z pierwszej osoby. To była ta pierwsza gra, która przechodziła z tej trzeciej osoby do mm -hmm. pierwszej tak, tak. I, i, i to były pewne kontrowersje, bo, bo, bo wiadomo, że ortodoksyjni fani no, nie chcieli tej zmiany, ale moim zdaniem ona wyszła fantastycznie. Znaczy, to, to naprawdę była taka gra, która, w którą no, przeszedłem, ale mnie, to naprawdę no, silne emocje. No ona, ona potrafiła być naprawdę przerażająca. No, e, cała seria amnezja e, to, to są takie gry, które nie są może trudne, ale, ale mhm. mają niesamowitą atmosferę i czasami nie, to są takie proste gry, w na zasadzie, że idziesz jak po sznurku, a czasami nie, jak bunkier, no masz, masz pewne, pewną otwartość, nie? No więc, więc to e, Layers of Fear. Mhm, e, tak, świetnie. Polskiego tytuł. studia Blueberry Team. No, dla mnie to, to jest też gra, gdzie nie ma tej przemocy, także teoretycznie nie możesz jakby zginąć tak, jakbyś sobie to wyobrażał w innych grach, nie? że coś cię zaatakuje i tak dalej, ale no, atmosfera jest rewelacyjna. Ja sobie próbuję przypomnieć, czy, czy któraś z tych wersji była na, mm, grałem w nią na PlayStation VR, czy, czy w jakiś taki sposób, bo no, no, pewnie mógłby to sprawdzić szybkim Googlem, ale mam takie wrażenie, że grałem właśnie z jedną z tych gier e, na, na VR-ze i, i po prostu tam był taki moment, e, który, który pokażałem chyba żonie i, i to był po prostu <śmiech> to był jeden wielki krzyk, ale mogę też to wiesz, wymyślić, mogłoby mi się przyśnić, wiesz, ale, ale to, to była fantastyczna gra pod względem wiesz, historii i tej atmosfery z innych gier e, takich też bezpiecznych można powiedzieć, ale niesamowicie bójdującej atmosferę, to są tak zwane Walking Seamy mm -hmm. i dwa tytuły. Gone Home. Tak, i też bardzo dobrze the suicide... wspominam. The Suicide of Rachel Foster. Więc jeszcze mam tutaj parę tytułów, ale wiesz co, drogi Michal, nie wiem, jak, jakbyś chciał coś o tych tytułach dodać, albo swoje przedstawić, jeśli masz jakieś, to, to absolutnie yy, proszę Cię, żebyś to, to zrobił. Bo ja mogę wpaść w taki... Yy, słowotok i, i, i to się może tak zaskoczyć. A ciwisto, ja, jak tutaj mi dałeś to zadanie domowe, żeby sobie coś tam przygotować, to zacząłem myśleć i stwierdziłem, że jedną rzecz tu na pewno wymienię, bo akurat o tym nigdzie podcastowo nie, nie gadałem, czyli tego Helena Wejka, o którym wspomniałem, ale trochę od innej strony, dlatego że ja w dwójkę jeszcze nie grałem, ale to w sumie może jest dobry moment, bo ona chyba w tej chwili wpadła do plusa, więc kto nie grał to sobie jeszcze może ją pewnie nadrobić a ja jak ogrywałem ten remaster to ja ci powiem że nie byłem ogólnie zachwycony tą, tą grą tą podstawową i dla mnie Alan Wake to okazał się ciekawy tytuł pod tym kątem, że mam wrażenie że ta gra czy w zasadzie ta seria dla mnie dużo lepiej działała czy to w DLC do jedynki, czy w tym chyba dosyć pogardzanym obecnie American Nightmare. I nie wiem, czy ty w ogóle grałeś właśnie w American Nightmare jako ten taki quasi-sequel. Grają nie skończyłem, no, bym się wydawało, można mm. był nastawiony bardziej chyba właśnie na to, żeby było tej więcej akcji, tak? Ale to też... Tak, tak. To, to, to jest, tam, jest tam więcej akcji, ale yy, z drugiej strony yy, ja właśnie celowo o, o tym chciałem powiedzieć, bo to, to, to pokutuje takie, yy, taka opinia o tym, że to jest w zasadzie taka bardziej strzelanka i yy, no ona nie jest z jednej strony daleka od prawdy, no tam zresztą tym takim trybem przetrwania to, to, czy z tym trybem przetrwania ta gra się pewnie wielu będzie kojarzyć, ale ona na poziomie fabuły i podawania tej fabuły ona mi się strasznie podobała i to jak Fajnie były rozwijane tam te wątki, które właśnie dostawaliśmy w podstawce i przede wszystkim w, tym, w tych DLC, no bo ten Signal i The Writer, czyli te dwa DLC do jedynki, one moim zdaniem super bawiły się, czy rozbudowywały tak naprawdę całą koncepcję tego wiesz, mrocznego miejsca. I to, to mówię, to jest taki paradoks, bo, bo czasem są takie tytuły, takim też quasi-horrorowym tytułem, zresztą no poniekąd związanym przecież z uniwersum Alana Wake'a jest Control, które ja też się pamiętam, że mm -hmm. jak ogrywałem Control, to dla mnie Control zaczął jako tytuł błyszczeć dopiero w tych misjach pobocznych. Że w zasadzie ta, ta główna oś fabularna, ona wydawała mi się... No taka mimo mhm. wszystko dosyć standardowa, nie? ale jak człowiek schodził z utartej ścieżki i y, zaczynał realizować te różne misje poboczne, czy szukać jakichś tam opcjonalnych bossów i tak dalej, no to nagle okazywało się, że ten, ten tytuł naprawdę wznosi się na wyżyny i, i serwuje kompletnie odjechane pomysły. Także ja tego Alana Wake'a naprawdę mógłbym wam serdecznie polecić, bo mówię, po, po tej podstawce sięgnąłem po te dalsze odsłony i bardzo dobrze mi się w te tytuły grało, a one z tego, z tego też, co słyszałem, właśnie się dobrze łączą później z dwójką Alana Wake'a, także jeżeli ktoś nie miał okazji, to, to warto się tym zainteresować. A z, tak jak wspomniałeś o tych jumpskerach, to ja mogę tak w ramach pewnie dla wielu śmiechostki powiedzieć, czy wyciągnąć taki tytuł, który pod tym kątem się sprawdza bardzo dobrze, a w który nie grałem, tylko siedziałem z boku tak naprawdę przy konsoli, bo mój syn grał w Five Nights at Freddy's, ale te dwa tytuły już nie, wiesz, te kamerkowe, jak ja to nazywam, czyli mm -hmm. te z oryginalnej serii, tylko właśnie te z perspektywy pierwszej osoby i to był Security Breach i Ryan. I ci powiem, że to się może wydawać zabawne, bo to są wiadomo mimo wszystko bardziej horrory skierowane właśnie dla młodszych graczy, ale one pod kątem grania jumpscarami, no to one naprawdę potrafią robić wrażenie. Szczególnie właśnie ten Security Bridge Ryan, czyli to jest w zasadzie trochę taki rozbudowany dodatek do, do Security Bridge chociaż wydany jako osobna gra no on potrafił naprawdę nieźle straszyć a tam zresztą są fajne zabawy bo cała gra opiera się w sumie na dwóch perspektywach na takim naszym świecie i na przechodzeniu do takiego quasi wirtualnego świata co nie ukrywam, że dla mnie jako wiesz jeszcze gościa, który dobrze pamięta zachłyśnięcie się Matrixem to zawsze mi się to wydawało fajne nie? także, <śm> <śm> także to, to, to są takie dobre rzeczy i z tych gier, które wymieniłeś, to wiesz, czy w Amnezję, jak grałem, czy w Layers of Fear totalnie się podpisuję, że to są bardzo dobre tytuły, a ja też od siebie bym dodał coś, co, do czego zawsze też chętnie jakby wracam, to Ci powiem, że to są te tytuły takie quasi filmowe, przez niektórych pogardzane, ale mhm. czy Until Down, czy cała ta seria, która się zaczęła z Men of Medan. teraz Dark, mi. Tak, tak, Dark, tak, Dark, tak. Dark, Dark Pictures Anthology, dokładnie. Tak. I, I to są tytuły, które ja też lubię. Mam wrażenie, że kiedy to jest dobrze zrobione, to, to co cały czas naprawdę fajnie, fajnie działa i to jest właśnie tak pod Halloween, to, to są naprawdę fajne tytuły, żeby sobie nadrobić i, i tym bardziej, że no to wszyscy wiemy, że to nie są długie gry, no ale to jako gracz, który operuje starymi tytułami, to pewnie nikogo nie zaskoczy, bo pewnie większość słuchaczy w te tytuły grała tak naprawdę. A widziałeś film z tego roku? Nie, Until jeszcze Dawn? nie. Jeszcze nie. Planuję. U nas w ekipie Szymas był w kinie na tym Until Dawn i pomimo tego, że ten film był totalnie zjechany, to on mówił, że to jest całkiem niezły straszek i ma na siebie pomysł tak naprawdę. Nie wiem, czy ty widziałaś? Nie, nie, właśnie te perspektywę. Chciałbym Twojej opinii, bo ja znowu też słyszałem od osoby, tylko że ta osoba nie jest graczem, mhm. więc nie ma jakby sentymentu do tej gier, jakby nie zna też oryginału i, i tak jednak średnio. Że... Tak, tak, no raczej to jest konsensus, mam wrażenie, że, że ten film raczej, raczej okazał się rozczarowaniem. Wydaje mi się, że oczekiwania były duże, no a nie do końca ten film je spełnił, tak naprawdę. Mm -hmm, mm -hmm. To, to prawda. A teraz w ogóle wydaje mi się, że na Humble Bundle jest jakaś ma, paczka związana z, z horrorami, m.in. Z, z, z Dark Pictures Anthology i, i, i jest kilka tych tytułów, między innymi właśnie The Devil in Me, House mm -hmm. of Ashes jest i Little Hope. Men of Medan. A to nie wiem, czy może wszystkie są. Nie. A to tak, Wójcie. no to tak brzmi jakby cztery. jakby były, w, no cztery to nie wiem, czy to jest wszystkie, ale to tak, może tak być, że to nawet, nawet są wszystkie te tytuły. A dodatkowo dorzucili do tej paczuszki Little Nightmares. Little Nightmares, tak. Jedenki, Widzę dwójkę. właśnie. Ja teraz nadrabiam Little Nightmares, bo yy, też y, wszyscy się zachłysnęli tą premierą Little Nightmares 3, która, no chyba też oszczarowuje, ale yy, no jednak to był tytuł kultowy. A ja mówię, a ja go nie znam. I zacząłem właśnie teraz e, y, grać. E, no mam kilka godzin. Może to nie jest jaka, Nie wiem, czy to jest długa gra. Nie, to nie są długie tytuły. E, może jest ja tak Nie pamiętam, gdzieś. ale tak obstawiałbym, że kilka, 10-12 godzin i to jak się jeszcze trochę będziesz chciał pobawić w tych mhm. tytułach. Tak, bo to jest... I to, to jest taka ciekawa gra, że ona ma taki vibe przez to sterowanie to mi się w ogóle przypomina zupełnie niehorrorowy tytuł, no nie? Little Big Planet z e, mhm. Sony, bo, bo jest taka pewna bezwładność tej postaci, to jest takie 3D, ale z perspektywy takiego 2,5D e, i chodzimy takim skrzacikiem wrzutym prochowcu, e, który, który no, przemierza jakiś taki złowrogi świat jakiś takiego... Nie wiem e, domu strasznego i to mi się strasznie podoba, bo to jest przepięknie zrobione, że to że ma taki fajny sznyt taki artystyczny e, i, i te, tam, tam klimat bije po prostu z każdego e, z każdej animacji no jak się pojawia ten e, główny no nie główny, ja to mówię główny, przepraszam ja bym, nie wiem, czy jest główny, ale większy przeciwnik, tak? że kiedy zaczynamy uważać nie tylko na, na te przeszkody i rozwiązujemy jakieś takie proste zagadki Środowiskowe, kiedy musimy na przykład unikać kontaktu z, z tym, z przywiązanymi oczami, takim, takim uh -huh. olbrzymem. Tak, tak, tak. No to już się zaczyna taki e, trochę taka mniej e, ciekawa dla mnie gra, dlatego że tam jest dużo takich rzeczy, że muszę zginąć, muszę zobaczyć, co mam zrobić, dopiero wtedy przejdę. Że czasami e, udaje mi się coś przejść z marszu, ale e, no w tej grze trochę buzi, budzi mi ten klimat to, że ja muszę powtarzać pewne fragmenty, bo nie, coś mi nie wyszło, skok mi nie wyszedł i tak dalej, więc... więc to jest, ale to jest fajna, sympatyczna gra i to, że ona w tych wersjach enhanced chyba jedynka i dwójka jest też, tym Handle Bundle to to warto się zainteresować. Tak? No ja, ja Trochę może niepopularna opinia, ja nie jestem jakimś wielkim fanem tych tytułów. Ogrywałem jedynkę i dwójkę i z jednej strony jest tak jak mówisz, nie? że ten klimat się wylewa z ekranu, ale ja mam wrażenie, że głównie momentami, że tam są pomysły bardziej na jakieś poszczególne sekwencje, jak ja na przykład cały czas wspominam takie sekwencje z kucharzami w, na jednym levelu które po prostu na mnie bardzo dobre wrażenie robiły albo to chyba w dwójce są takie sekwencje które też są wykorzystywane w różnych tytułach tak naprawdę czyli z przeciwnikami którzy się poruszają jak tam akurat w tym przypadku chyba na nich musi świecić, żeby się nie poruszali, a tak to się poruszają. Mm. Więc klimatycznie tam są super momenty, ale właśnie całościowo jakoś te tytuły mnie nie przekonują. Przede wszystkim dla mnie to, to, to właśnie to jest taka bardziej gra... Mm, Emocjonalna, niż wiesz, niż taka, żebym się zatopił nie wiem, w fabułę, jak tam niektórzy mówią, że to jest jakaś taka super historia. Dla mnie trochę nazbyt może enigmatyczna, a może ja się nie zagłębiłem, żeby, żeby ten świat jakoś tam poznać. I na tym poziomie to nie, nie do końca to do mnie przemawia. A też sama ta rozgrywka to, to, to jest właśnie też tak, jak mówisz, że czasem. Ja mam wrażenie, że, on, że te gry są źle zbalansowane, nie? że czasem po prostu jest tak, że mam dłuższy fragment, gdzie w ogóle idę jak przycinak i w zasadzie to, to, to gra nie jest w ogóle wyzwaniem, a później trafiam na jakiś taki, taki moment, gdzie no trzeba właśnie zrozumieć, co twórcy chcieli, żebyś ty zrobił, tak. Bo, bo tak to będziesz po prostu wchodził w przysłowiową ścianę ra, raz po raz. A, a trójka to nawet nie wiem. Słyszałem, że wyszła, ale nawet akurat tutaj się przyznam, że nie wiem z jakimi no tam, opiniami się ten tytuł spotkał. No też jedna, no nie wiem czy kontrowersja, ale jedna, jedna, jedna rzecz, że to nie robili twórcy oryginalnych dwóch pierwszych części. No proszę i że twórcy, którzy byli odpowiedzialni za Little Nightmares, zrobili inną grę w podobnym klimacie, więc jakby e, takie zamieszanie jest e, w, w tym przypadku trochę jak było kiedyś, e, nie wiem, z, z Dead Island e, i, i z tym, że powstała gra Dying Light, a później powstało Dead Island 2, nie? I, mhm. i, i jedna i druga gra była jakby przez innych... E, znaczy, no Techland robił powiedzmy kontynuację nieoficjalną Dead Island w postaci Dying Light, a Um, jeśli chodzi o, o, o Dead Island 2, no to już zupełnie jakieś inne studio, które no, miało swoje jakieś tam problemy, ale ostatecznie nie zrobiły jakiejś najgorszej gry, tylko że po prostu pewnie no, poniżej oczekiwań. Mm. Ale a propos Dying Light 2, no, to teraz wyszła ta, ta część The Beast, mhm, która tak, właściwie jest takim Dying Light i, półtora, bo, bo dwójka wyszła jakiś czas temu, a ta jedynka The Beast z tym Kyle'em Crane'em nawiązuje do tej pierwszej części. I, i... No to jest gra z otwartym światem, gdzie się biega, ale muszę przyznać, że te momenty horrorowe, które wynikają właśnie z tego, że kiedy zapada zmrok, to wychodzi zupełnie inny rodzaj przeciwników i to są przeciwnicy, których ty nie możesz pokonać. Więc to zaszczucie jest jeszcze większe. Czyli musisz się po prostu chować po, po różnych... Yy po różnych, nie wiem, kontenerach, no czasami po prostu uciekasz do momentu, w którym będziesz czuł się bezpiecznie i musisz na przykład doczekać do rana. Ja miałem taką sytuację, bo nie ma tej grze szybkiej podróży, tak, że po prostu się y, y, możesz przenieść gdzieś z, takiego, z każdego punktu. Znaczy mm -hmm. jest generalnie mm -hmm. szybka podróż, ale troszeczkę ona inaczej działa nie? i, i miałem takie momenty, że, że, że nie mogłem się przeczekać, bo po prostu czekasz aż upłynie w tej grze czas do, do pojawienia się pierwszych promyków Słońca no i tam jest kilka takich momentów, kilka etapów, które są już bardziej e, liniowe i one mają zbudowaną tą atmosferę tak, żeby cię e, przetarzyć, tylko też głównie to się opiera na tym, że jednak e, jesteś za zaszczuty, masz przeciwników, który musisz pokonać, e, są momenty takie, gdzie nie możesz absolutnie nic zrobić, co, co wywoła jakikolwiek alarm, bo, bo, bo przeciwnicy cię rozszapia, więc, więc gdzieś się skradasz. No, bardzo ciekawa pod tym względem gra, nie? Że, że ma te, te elementy horroru, mimo że generalnie jest grom akcji i na to, na to się stawia. I też jak już jakby ją z, e, zgamingujesz, nie, jak to powiedzieć. Także po prostu nauczysz się jej tak grać to już grasz jak grasz. Już, już ci przeciwnicy tak, tak bardzo nie... Już ich się tak nie boisz. Oczywiście ci, którzy się pojawiają w nocy, nadal stanowią ogromne zagrożenie i absolutnie walka z nimi nie ma sensu. Mimo, że jest jakby teoretycznie możliwość ich pokonania, to jest, to, to jest nie tyle, że trudne, po prostu to są przeciwnicy gąbki. Więc mhm. musiałbyś Jasne. jakieś pułapki zostawiać, no, kombinować strasznie. No, to, coś trochę na zasadzie e, Big Daddy? Że, że, nie, że w Bioshocku nie walczyłeś z nimi bezpośrednio, chociaż mogłeś, tylko, tylko próbowałeś to zrobić jakimś sposobem. Tak? Dla niektórych sposobem było to, że się oni po prostu w tych, w tych komorach e, e, e, odracali i biegali do takiego Big daddy z kluczem. Nie? No to też były takie taktyki. Ale, ale, ale w ogóle a propos e, gier z niesamowitą atmosferą, ja kiedy pierwszy raz grałem w Bioshocka, to absolutnie chłonąłem w ogóle to, co się tam dzieje, bo tam są przecież takie e, chwile zbudowane na, na jumscarach. Kiedy mm -hmm, totalnie. W, z, idziesz, y, bierz, jedziesz wino, to się pewnie nagle, ktoś ci wyskakuje, i jeszcze taki szaleńczy śmiech albo, albo coś. Przerwające no, no, y, motywy, a ja pamiętam, że jak pierwsza grałem w Bajuszoka, to y, dosyć kiepsko mi szło. Bo i zużywałem te plazmidy jakoś bez sensu, i nie mogłem trafiać tych przeciwników, i, i e, amunicji do broni mi brakowało, więc to była taka gra e, przez mękę. I dopiero po jakimś czasie, wracając do Bioshocka, już tę grę przeszedłem i jakby ją wchłonąłem jakby fabularnie, jako, jako no wybitną historię, nie? która no, przeszła do, e, do historii nie? jako jedna z takich na, najlepszych. I dlatego e, ja strasznie czekam na, na powrót Kena e, Lewina w swojej tam świetności z tym Judasem, uh -huh. który, który no, był zapowiedziany ale o, już jakiś czas temu, ale żadnych nowych informacji nie dostajemy i trochę tak Człowiek się boi, że nie, żeby przypadkiem znowu nie, nie zanulowali produkcji czy. czy, no, czy, to czy, czy to, no to prawda. To, że Bajasz, jak ty mówisz, że trudny wydawał ci się na początku, no i ja tą tę grę pod kątem poziomu trudności to bardzo źle wspominam. W tym sensie, że pomimo tego, że mi się wydawało, jak ja do niej siadałem, że mam na tamtym etapie, jakieś tam umiejętności, jeżeli chodzi o, o granie w coś, co mi się wydawało, że jest mimo wszystko jakimś tam shooterem. Ja w którymś momencie to już z frustracji po prostu musiałem. Z, to, Wstydliwe wyznanie, obniżyć poziom trudności, bo, bo przestawałem, wiesz, czerpać przyjemność mhm. z gry, bo właśnie chłonąłem cały ten świat i, i, i historię, i to jak cały rapture jest skonstruowany i właśnie to, co mówisz, nie tam mhm. tych takich horrorowych ten sekwencji, jakichś patentów to, to było całe mnóstwo i super pod tym kątem ten świat był zrobiony ale, ale pod kątem poziomu trudności to naprawdę bardzo trudno mi się było wbić, no to, to też tak jak mówisz, no takie są tytuły, które mm, czasem no trzeba się do nich przyzwyczaić to ja, ja tak miałem jak Preya ogrywałem bodajże w zeszłym roku i tam też, no, miałem y, duże problemy na początku, bo y, jednak, wiesz, y, ograniczone zasoby, wszyscy ci obcy, którzy, no, umówmy się, i są agresywni, i, y, no, jak... Y, Źle do nich podejdziesz, to cię mogą zdjąć z planszy bardzo szybko, no ale, ale to też był taki tytuł, który pod kątem tego klimatu robił niesamowitą robotę, nie? Bo jednak tak. cała ta stacja kosmiczna to, to jest sta... otwarcie, nie? Z tym twistem to jest Tak, tak, tak, tak, tak no, no, no, no, są takie tytuły właśnie, które no stanowią, umówmy się, jakieś duże wyzwanie, szczególnie na początku rozgrywki, zanim te wszystkie mechaniki gdzieś tam ogarniemy, nie? Mhm. Ja w Prey musiałem tam zastosować jakiś taki myk, jakiś glitch wykorzystałem do, i, i, i tam nadprodukowałem chyba jakichś tam przedmiotów, więc wiem, że, że miałem swoje, swoje za uszami przechodząc Preya, ale, ale to jest też taka gra, gdzie no, fantastyczne są momenty, motywy właśnie związane z tymi mikami, które, tak, które tak, tak, mają przedmioty i, i to też taki element horrorowy. To jest scena w laboratorium, gdzie na każdym przedmiocie jest to nie mimik. Tak, tak. I, w końcu, I w końcu mimik ci wyskakuje oczywiście, no, bo dlaczegoż by nie. Mhm. Niezła pułapka. A właśnie, bo y, mam jeszcze dwa tytuły, o których wspomnę. I jeden jest, okej, okay, jest nadal y, shooterem pierwszoosobowym. Znaczy shooterem. No, jest grą z perspektywy, perspektywy pie, pierwszoosobowej, która niejako później zamienia się w taki, taką grę akcji ale shooter pierwszoosobowy. To jest Alien Isolation. To jest, no to jest gra, która no fantastycznie odrobiła lekcje, jeśli chodzi o, o to, co jest w obcym najważniejszym, jeśli chodzi o klimat i, i nawet to, że gramy tam córką Amanda Ripley, to się świetnie wpisuje w, w ten lore. Ja nie wiem, na ile ona jest kanoniczna, bo, bo, bo problem ze światem Aliena jest taki, że co jakiś twórca się bierze, to, to jest jak Disney. On, oni, dla nich kanon się nie liczy. Mm -hmm. a, a i nawet Ridley Scott, prawda? Nie uznał, że jego, jego kanon jest istotny, bo wiesz, kolejne filmy były robione przez <grych> innych no, twórców, i każdy jasne. sobie coś dokładał do tego. Więc no, najciekawsze było to, jak pamiętam po Aliens, ta Camerona po decydującym starciu, no, ta franczyza eksplodowała, i to jeszcze tam była. Historia, że, że Predator się świetnie gdzieś połączył, wiesz, przez jakieś lekkie nawiązanie w, w drugiej części Predatora do tego, że, wiesz, że te światy mogą być połączone, jak, jak Dark Comics nie, rozbudował to uniwersum w komiksach. Mm -hmm. Tak, tak, tak. Bo to nawet nie, Taiwan Comics się chyba wtedy nazywał to wydatnictwo, które się tym zajmowało, już nie pamiętam dokładnie, ale generalnie była kontynuacja yy, decydującego starcia w komiksach, która została całkowicie jakby yy, przekreślona przez trzeciego Aliena, bo, bo tam uznano, że te postacie wcale nie przeżyły. <głos> I, i, I później, jak były jakieś takie reedycje tych komiksów, to one nie miały sensu, bo oni po prostu pozmieniali tam imiona. To wiesz, jak już wyszły mm -hmm. tak, kolorowe tak, wersje, tak, wersje tak. Tych, no. tych Więc to jest, to jest dla mnie taki przykład e, e, trochę popsucia Lorena, no, ale no, wtedy wydaje mi się, że jedynym, jedynym e, człowiekiem, który, dla, którego Lore, czy spójność, kanon świata był istotny, to był George Lucas. Bo George Lucas miał całą komórkę odpowiedzialną za to, żeby wszystko, co się pojawiało, czy to była gra, czy to był komis, czy to była książka, czy cokolwiek, żeby to wszystko było w kanonie. Żebyś każdą tą historię mógł wpleść gdzieś. Zdarzały się pewnie jakieś drobne e, pomyłki i tak dalej, bo w, no, tych książek było tyle, że, napakować do tego krótkiego życia tych, tych bohaterów, nie aż tyle historii, no to jednak musiałeś się liczyć z tym, że coś mogło pęknąć. No ale później przed Disney i całkowicie to obrócił, nie? A czy wiesz, to do, za Disneya to hmm, Gwiezne Wojny też przejść cały ten. Expanded Universe który oni robią tam od tych już ponad 10 lat, on z jednej strony jest spójny, no ale z drugiej strony to właśnie trochę jest dyskusja zawsze co jest kanonem, bo widać, że na przykład media te wizualne, seriale czy, czy filmy mają pewien priorytet i na przykład jak, nie wiem, coś w książkach czy w komiksach dostawaliśmy to są takie sytuacje, mm -hmm. że później przychodzą twórcy i w serialu coś jest pokazywane inaczej i no to już jest ze stratą dla właśnie komiksu, nie? bo to, to, to takich Dobra. przypadków trochę mamy, nie? Czy, czy w Asoce, czy nie wiem, cała historia Kanana, która inaczej była przedstawiona w komiksie, inaczej, nie wiem, w Bed Batch i, i, i takie różne drobnostki, jak nie wiem, chociażby w Andorze cała, całe spotkanie Andora z k 2 w komiksie było zupełnie inaczej poprowadzone, w filmie zupełnie inaczej. To wiesz, to, Samo to wydaje mi się, że nawet nie jest złe, bo takie kurczowe się trzymanie jakiegoś jednego mhm. kanonu to to też może być ryzykowne, nie? to nad tym trzeba naprawdę dobrze panować i przy jakimś rozbudowanym uniwersum to no, wydaje mi się, że to mówię, to może być naprawdę dyskusyjna Komik rzecz. nie? Komiksy trochę to jakby rozwinęły, w sensie, że przez to, że było kilka wydania. np. Batman mógł mieć kilka wydawnictw i cały, serii, czas, cały czas tak, więc każda mogła być swoim, swoim torem, no i też to, te Elseworldy, nie? że mi się strasznie mm -hmm. podoba tak, tak, to, tak. Że, że czasami masz takie one-shoty, jak na przykład, nie wiem, Batman Lobo i to jest historyka, która się mieści, wiesz, na, na 48 stronach, ale jest absurdalna, bo, bo Lobo tam wchodzi i oni się nie, nie martwią, że na przykład, nie wiem, Lobo jakiegoś kluczowego, jakąś kluczową postać dla, dla, dla uniwersum pozbawi dosyć szybko życia, bo to i tak jest... Taki, taki one nie, że to jest taka historia, że, że taka ciekawostka. Nie? I, to jest, I to jest ciekawe, bo, bo jaka, lubię czasami jakąś alternatywę, że, że, te, że to się sprawdza. Bo, bo pewne tematy, pewne historie tych superbohaterów są wałkowane na tyle sposobów i czasami jakiś tam wyjątkowy pisarz czy jakiś twórca bierze się za to i potrafi w jakiś nowy sposób znowu przekazać tą historię genezy Batmana, nie? Znowu ta historia... No to historia... po, powinien się pewnie zainteresować jak lubisz super bohaterscyznę tym co i Marvel i DC robią, no bo Marvel ma tą swoją bardzo dobrze ocenianą serię Ultimates teraz, cały czas która chyba w przyszłym roku dobiegnie końca, a z kolei DC zaczęło jakiś czas temu tą serię Absolut, gdzie tam masz Absolut Supermana, Batmana, Wonder Woman i kolejne tytuły dopiero dochodzą, bo to... Ale to są jakieś, nie. E, jakieś takie, nie, New 52 albo coś w tym stylu, czy... Nie, nie, czy coś... nie, to jest, to jest właśnie z tego, co ja kojarzę, to jest właśnie taki a la Ellsworth, tylko... W spójnym świecie, nie? gdzie masz mhm. totalną reinterpretację postaci, nie? żeby tam na przykład trochę kontekstu dać, na przykład, nie wiem, Wonder Woman nie jest ostatnią Amazonką, tylko bodajże jest wychowana w piekle i, oh. i, i, i jakby mamy reperkusje z tego tytułu, albo to, to też jakby dla, jako lep dla nie niektórych fanów... Y Wszyscy czekali na Absolut Jokera, i Absolut Joker na pierwszych rysunkach to jest po prostu potwór. Taki wygląda jak taki diabeł, po prostu górujący nad Batman, Batmanem o po prostu dwie wysokości ciała. No i, i ja słyszałem bardzo dużo dobrego o, o tych seriach, bo one póki co wychodzą w, w Stanach oczywiście, a ja raczej przy tej ilości właśnie popkultury nie śledzę na bieżąco rzeczy, tak żeby je czytać. Wiem, że one w Polsce w przyszłym roku chyba mają wychodzić, ale to tak mówię, w ramach ciekawostki, jak lubisz właśnie takie alternatywne klimaty, czy jakieś w miarę spójne historie, a niekoniecznie rozbudowane na miliony tomów, to mówię to i Marvel, i DC znowu widzisz, się bawią w takie rzeczy. Mhm, mh. No bo też no, trzeba czasami właśnie e, tych fanów czymś zaskoczyć, odświeżyć i też jest gdzieś tam jakaś pewnie idea, żeby złapać może jakiś no, nowych e, klientów. No bo wydaje mi się, że jednak pewnie mając tyle, że, znaczy uwagę młodego czytelnika w tym momencie prawdopodobnie gry typu Roblox, typu Minecraft, typu Fortnite e, bardziej absorbują niż komiksy. z naszych czasów e, no tym, no takim przykładem jest właśnie TM nie, kiedy my z wypikami na twarzy biegaliśmy po kioskach sprawdzić, czy jest nowy Spider-Man, czy jest nowy Batman, Superman, Shell. Mm -hmm, tak, tak. i my kupowaliśmy wszystko. Ja, ja kupowałem kilka serii i to ciekawe, tak jak zwijało się te, te TM tak zwijało się moje nie tyle, że zainteresowanie komiksami, co kupowanie właśnie tych takich y, zeszycików, nie? że mm -hmm, wtedy już tak y, jeszcze nie do końca, ale już bardziej, y, chyba to się na to ładnie mówi, integrale, a po angielsku to są te paperbacki, czyli po prostu tak, całe te tak, tak. historie już złożone, bo ten no to było okno na świat, na amerykański komiks, ale są rzeczy, które wychodzą po latach, które oni robili, których bardzo nie lubiłem, oprócz oczywiście y, standardowo tego obrzydliwego papieru, na którym to drukowali te komiksy, który które tracił wszystko, no myślę, zdarzało tylko parę razy wydrukować na jakimś takim lepszym albo kredowym papierze, to jednak oni czasami, ze względu na to, że oni mieli ściśle określoną liczbę stron, które mogli poświęcić. Tak, kas kasowali nie jakieś tam strony, nie, nie trafiały w ogóle do, do zeszytu i tak dalej. Dla mnie to akcje. jest to jest świętokradztwo, nie komiksowe. No, nie Wycinanie jakichś kadrów, znaczy stron, żeby, żeby coś się zmieściło i no, to się później zmieniło, bo wiesz, no, bo jak, jak już wiesz, że to, to, to dorzucisz tą kartkę więcej, ale wydaje mi się, że na początku to, to, to było ewidentnie i nawet chyba jak Nightfall wychodził, to nie wiem, czy ktoś nie porównywał tego, co wyszło w TM seming, a to, co później teraz pojawiło się w tych grubych, niesamowitych tomach, nie? które wydał Edmond, gdzie, gdzie podejmowali chyba kartka po kartce, czy wszystko się zgadza, nie? i tak dalej. I tam coś mógł nie, wybrać. nie, no, tam Ale... to, to, tak jak mówisz, to jest w sumie ciekawostka, bo ja ty, y, jak mam wrażenie, że się dosyć późno o tym dowiedziałem, bo przecież byłem kiedyś w szoku. Jak y, pamiętam dobrze, był taki zeszyt y, Nowy Robin który był historią wprowadzającą Tima Drake'a no to z tego, co ja kojarzę i tutaj najwyżej mnie fani DC mogą poprawić to to, co TM Semic tam zrobiło z tą historią, to w ogóle była jakaś po prostu teksańska masakra piłą mechaniczną mm -hmm. i z tej oryginalnej historii to tam chyba niewiele co się ostało i ja byłem w szoku, bo za dzieciaka to mówię, to po prostu był taki komik który ja zaczytałem po prostu na, na śmierć dosłownie, on się mm -hmm. po prostu rozleciał praktycznie w którymś momencie no a po latach się dowiedziałem, że w sumie to nie, nie przeczytałem te, te, te, tej <śmiech> historii na, narodzin niejako Tima Drake'a, jako nowego Robina. Drogi Michale, musimy zamknąć temat gier, bo jednak mamy jeszcze kilka, kilka spraw do, do, do przedstawienia, więc jak nie masz nic, to zamykam. Tutaj jeszcze jak nie masz nic do dodania. Nie, może możemy przejść dalej. I porozmawiamy o filmie. No, film jest otwarty, my tutaj nie będziemy wywracać stolików i, i tutaj yy, poznać, to będzie po prostu, chciałem poznać taką twoją, może na topkę, albo to, co yy, yy, lubisz yy, oglądać na przykład w Halloween, albo na przykład masz jakieś horrory, które ostatnio widziałeś, które polecasz, albo po prostu jakieś takie filmy, grozy, yy, niekoniecznie horror, niekoniecznie gore, ale takie z atmosferą, które, które yy, no, uznajesz za takie wyjątkowe. Yy, warto polecenia. Oczywiście znaczy, y, dla mnie y, Halloween to jest taki moment, gdzie są we mnie zawsze dwa wilki. Ja z jednej strony lubię w Halloween horrory bardziej rozrywkowe, bo kojarzą mi się po prostu z tym świętem, które wiesz, już też jest bardzo mocno skomercjalizowane i, i po prostu czasem lubię sięgnąć po taką niezobowiązującą rozrywkę, a czasem lubię sięgnąć sobie po jakąś klasykę i coś bardziej ambitniejszego. Więc jakby takiej topki pewnie nie dam, ale mogę trochę tutaj tytułów podrzucić i zrobić taką mieszankę rzeczy i świeższych i nieco dziwniejszych, bo nie ukrywam, że też w ostatnim czasie przez to, że my na konwencie Kapitularz robiliśmy dwie prelekcje wokół azjatyckiej grozy, no to bardzo dużo siedziałem w azjatyckich horrorach i w azjatyckim found footage przede wszystkim. Mhm. Więc, więc trochę jakiegoś tam przyglądu mam i wiesz, jak ja sobie myślałem też o horrorach, to ja stwierdzam, że ponownie w tym roku mamy bardzo dobry rok i mówię ponownie, bo tak naprawdę no ostatnie lata to wydaje mi się, że jest naprawdę mnóstwo dobrych filmów. Natomiast ten rok to, to jest o tyle też interesująco. Czy interesujące się układa, że mamy taki miks z jednej strony bardzo dobrych nowych tytułów, bo nie wiem na przykład, czy grześni grześników Sinners widziałeś, którzy zawojowali tak naprawdę mhm. rynek na początku roku. No, słyszałem same superlatywy, i nawet chyba wiem. Jaki jest, jak to się ładnie mówi z angielskiego, premise tego, mm -hmm. tego filmu i, i że... Jest warto obejrzenia, ale z jakiegoś powodu niestety jeszcze nie obejrzałem, ale, ale jest na mojej krótkiej liście takich... Ja polecam, polecam, bo uważam, że, że słusznie ten film ma tak dobrą opinię, a poza tym on ma coś takiego w sobie, co ja raczej kojarzyłem z grozą z lat 80., a co trochę w wielu współczesnych filmach schodzi na dalszy plan z tego gatunku, a mianowicie on jest, powiem otwarcie, bardzo Gorący i bardzo taki cielesny, i to jest dla mnie też interesujące, że w dzisiejszych czasach, gdzie jednak bardzo często w blockbusterach ci wszyscy ludzie są piękni, ale, ale tak naprawdę wiesz, jakaś taka cielesność schodzi na dalszy plan, to Grzesznicy na kilku poziomach ciekawie ciekawe się ogląda ten tytuł, mm -hmm. bo wiesz, to i cały ten wątek muzyki bluesowej. I ten wątek stricte horrorowy i właśnie mówię to jak po prostu gorący jest ten tytuł to, to super mi się to oglądało i na przykład jeżeli ktoś nie widział to, to śmiało można sięgnąć, bo myślę, że pod kątem właśnie takiego Halloweenowego seansu to, to się będzie bardzo dobrze sprawdzało i takich tytułów, które namieszały no było kilka, bo ja co prawda nie widziałem ani Weapons, czyli Zniknięć po polsku, ani Oddaj ją czyli kolejnego tytułu tych youtuberów, którzy tak. e, jakiś czas temu e, też zaserwowali bardzo e, głośny tytuł Talk to Me. E, ale powiem Ci, że Talk to Me mhm. tak wysoko podniósł poprzeczkę moich oczekiwań, że, że jak obejrzałem ten, ten ich najnowszy horror, to, to byłem bardzo rozczarowany. O, Bo tam jest pewien ciekawie. potencjał, mhm. jest pewien fajny element, ale, ale ten film ma parę takich obrzydliwych momentów, takich naprawdę takich strasznych, że aż się skręca ale moim zdaniem nie ma tego, co, co miał Talk To Me, czyli tą taką niesamowitą atmosferę i ten genialny pomysł z tą, z tą ręką, nie? że to jest... Mhm. Że on może nie być nowy, nie, wiesz, w tym sensie, że może gdzieś tam już ktoś takiego coś wymyślił, nie? Bo, bo, bo te seansy spirytystyczne mm, to taki motyw dosyć częsty w filmach. Nie? No Do tak, tak, tak. I, tak, i wywołujesz taki nie, nieoczekiwany efekt, nie? coś co miało być zabawą nagle się przemienia tym i ten, ten taki kop, nie jak jak jakaś, nie wiem, party narkotyczne ale związane z tym, że masz ten kok, nie wiem, dopaminy czy czegoś, yy, adrenaliny związane jednak z tym, że przychodzisz do innego świata. To jest, to jest, ale to nie będę więcej zdradzał. No, Talk to Me absolutnie trzeba obejrzeć i, i, i, i a ten no, najnowszy film, nie wiem, może jak trafi do streamingów no, a, a, ale wiesz, to bardziej mi też chodzi o to, że mamy fajny miks takich oryginalnych Aha. stricte produkcji, które mówię sporo namieszały, ale też ten rok to są powroty, bo wiesz, doczekaliśmy się w końcu czwartej obecności, która moim zdaniem jest całkiem niezła, po dosyć chłodno przejętej przeze mnie trójce, to ja miałem bardzo dużo obaw, a, a wydaje mi się, że nawet jeżeli to nie jest jakieś tam, jakieś wyżyny, to jeżeli ktoś lubi to uniwersum obecności, to, to myślę, że to jest ładne domknięcie serii. W kontekście rozrywkowego horroru oszukać przeznaczenie to najnowsze. Bloodlines też mi się bardzo podobało. Zresztą zmotywowało mnie do nadrobienia całej serii w końcu i, i, i no, to była przygoda. Nie, nie, tak nie, Niepodobnie. Ja nawet zapomniałem, że gdzie, gdzie jest jakaś taka pętla w tym wszystkim, wiesz, bo tam no nie chcę zdradzać. Ktoś, niech sobie ktoś obejrzy po prostu te, te, te filmy po kolei i mnie po prostu zdziwiło, że akat yy, yy, ta kwestia samolotu, ja zupełnie. Yy, bo to jest, tak, tak, jest tak, to, tak, dobrze zrobione, że, że w pewnym momencie nawet nie zdajesz sobie sprawy, w jakim, w którym roku może być ten film nagrywany. Wiesz, w którym się akcja mm -hmm. dzieje. No nie, bo, bo to jeszcze nie były czasy, na przykład nie wiem, yy, że mogłeś po telefonach poznać. Nie? Że w mm -hmm, sensie tak, nie tak. było nie było iPhone'ów, więc. Te wszystkie telefony to były różne, bo ktoś mógł mieć yy, yy, wiesz, telefon z klapką najnowszą, a ktoś mógł jeszcze używać cały czas yy, Nokia 30/30, 30, albo, albo innego takiego yy, klasycznego, ale bardzo odpornego telefonu, nie? Ale no nie, no. Ale Final Destination yy, to jest ciekawa przygoda. Jak ktoś lubi takie. Czy to nazwałbyś to Slasherem, to chyba Slasher jest, nie? Że taki, czy to ma jakiś eee. taki podgotowany taką nazwę? W sumie, w sumie nie wiem, ale pewnie, pewnie można to nazwać Slasherem. Znaczy, ja lubię, ja lu lubię tę serię, naprawdę. Tak naprawdę wydaje mi się, że poza czwórką, która koszmarnie się zestarzała, ale no to, to był też specyficzny ten moment, wiesz, gdzie 3D po prostu było dojone na wszelkie możliwe tak. sposoby i niestety ten film zestarzał się też od tej strony wizualnej, koszmarnie. To, to naprawdę ja się bardzo dobrze bawiłem na, na tym tytule. I, i wiesz, i, i więcej jest takich filmów, nie? Bo niedawno przecież miał premierę Czarny Telefon 2, m, m, m, który w zasadzie wyrósł m, niespodziewanie jako sequel no bo czarny telefon Derricksona zarobił niebotyczne pieniądze jak na w sumie taki dosyć niszowy film bo jedynka przy tam chyba pod 150 baniek zarobiła ja kompletnie nie miałem pojęcia w jakim kierunku Derrickson może iść w sequelu a uważam, że to jest też bardzo udany, rozrywkowy horror i, i coś, co stwarza pewien potencjał nawet na, na rozwój serii w przyszłości. I, I wiesz, tak naprawdę jak ja sobie przeglądałem nawet ten rok, to też widać tę klęskę urodzaju, nie? bo mhm. jak próbowałem nawet sobie uzmysłowić, co ja widziałem z horrorów nowych w tym roku. Nie? To przecież jak sobie przypomniałem, że Małpa była też w tym roku horror na podstawie Kinga Oza Perkinsa i, i, I to już, ja już myślałem, że to był zeszły rok, a to też jest produkcja z tego roku, też trochę powiedziałbym, mo, która może się kojarzyć właśnie z tym, oszukać przeznaczenie, ale z, z takich ciekawostek, powiedziałbym mainstreamowych, to nie wiem też, czy sięgnąłeś, bo wspominałeś w którymś momencie o uniwersum Predatora po tę animację Predator Killer of Killers. Um, nie, czyli... nie, bo chyba ona się pojawiała na Disneya, już chyba nie ma tak. Disneya. To więc, więc jakby... A widzisz, a to, to też yy, yy, o ile yy, te ruchy. Disneya wokół obcego mam wrażenie, że z, z dyskusyjnym odbiorem się spotykają, bo pomimo tego, że mi się Romulus podobał e, mm. ale on miał mieszane opinie, a serial to w ogóle bardzo podzielił e, widzów, o tyle mam wrażenie, że Predator ma na razie bardzo dobrą passę bo, bo Prey był bardzo dobry ta animacja moim zdaniem też jest fajna, e, zresztą to jest e, coś, co się przyjemnie ogląda, bo tam mamy tak naprawdę kilka segmentów i mamy segment z samurajami, mamy segment z wikingami, już tylko dla tych dwóch segmentów to moim zdaniem warto po tę animację sięgnąć, no a, a zaraz Predator Badlands i ja no, nie ukrywam, że jestem optymistą co, co, do, co do tego co tam dostaniemy także no, podoba mi się akurat to co mhm. to, to, co Disney robi jak działa tak naprawdę w tym uniwersum. No to jest, zdecydowanie wiesz tylko to jest właśnie tak, że jak, jak mają właśnie jeden taki dobry, nie um, to powiedzieć, że czasami im dobrze idzie, to czasami później jest tak, że oni potrafią tą taką łyżkę gdzieś która potrafi całą beczkę miodu zepsuć, jak sobie tak pomyślisz, nie? Więc ja na przykład y, o wspomnianym y, obcym ziemia, no na początku miałem takie mieszane y, jakby opinie i koniec końców nie obejrzałem go do końca, dlatego, że jakby ta idea główna tego wszczepiania umysłów dzieci do tych, tych cyborgów, nie wiem, jak to nazwać, czy, czy tych robotów, nie wiem, mm -hmm. jakbyś tego nie nazwał, moim zdaniem ona, ona jakby była najsłabszym elementem tego, a najlepszym, przynajmniej na początku, to były wizualia. Dopóki mm -hmm. tam nie otwierali ust y, ci członkowie załogi, bo to wszystko miało być stylizowane na, na to, co znaliśmy z oryginalnego obcego. I to się świetnie tak, tak, tak. Ale później weszły takie rzeczy, które są potrzebne pod amerykańskiego odbiorcę. tak to, Że jest taka ekspozycja natrętna i o ile za dzieciaka, to moim zdaniem my się na ekspozycji uczyliśmy świata. To była... My poznawaliśmy Jaku za oglądając Rising Sun i tam, tam była definicja. To samo było przecież z Hard Rain, nie? że my uczyliśmy się o pewnych rzeczach z filmów, mhm. ale wtedy żeśmy tego tak nie odczuwali. Dzisiaj mnie to, mnie to irytuje, dlatego że wydaje mi się, że jako społeczeństwo jesteśmy troszeczkę lepiej wyedykowani, dlatego że, że Pewne rzeczy już są po prostu w mainstreamie nie? i nie musisz tak, komuś tak, tłumaczyć wow. takich oczywistych rzeczy. No i, no i nie obejrzałem do końca i z tego co, co słyszałem to w całym tym serialu są dwa naprawdę dobre odcinki, które trzymają poziom, a reszta po prostu nie dowoźni. No ale pewnie się sprzedał i zrobią kontynuację. No Właśnie ja obstawiam osobiście, że nie zrobią kontynuacji, a ja mam bardzo mieszane uczucia. To mogę odesłać tutaj tak naprawdę słuchaczy, jeżeli pozwolisz na kryptoreklamę, do dyskusji nie, nie. na konglomeracie, gdzie z Sewem z Ziemniaczanego Pola trochę się potykamy o ten serial, bo jemu się Aha. podobał bardziej mi mniej. Ja go osobiście traktuję jako interesującą porażkę, czyli taką, wiesz, kategorię serialu, który ma bardzo dużo interesujących pomysłów, ale suma summarum nie do końca się skleja w dobrą hmm. całość i jak nie dociągnęłeś do końca, to mam wrażenie, że ostatnie dwa odcinki to jest w ogóle najgorsze, co, co ten serial ma do zaoferowania, więc, więc pewnie najmniej straciłeś ty, tak hmm. naprawdę, nie? Jakbyś tak porównał do innych na przykład tych gwiezdnowojennych seriali, to jest taki bardziej poziom Akolity, nie wiem, obi hmm, <laughs> yy, znaczy, czy, bo, bo, bo Andor jest uf, to sta, ta poprzeczka, to jest to, wiesz... Od Andora w dół, no więc, więc domyślam się, że to Myślę, że to, nie trzyma, myślę, że to jest właśnie, dla mnie to jest właśnie gdzieś pomiędzy Akolitą a yy, Obi-Wanem, yy, czyli średniak, nie? Ja chyba nawet Akolitę bym wyżej stawiał, mi się podobał akurat ten serial. Yy, no, całościowo mówię, no to jest yy, dziwna rzecz tak naprawdę, hmm. nie? No ale tak, mogę na koniec jeszcze tego, tej sekcji filmowej, żeby tak. też tutaj cię nie zagadywać. Powiedziałem, że trochę w azjatyckiej grozie siedzę i w sumie streamingowo mogę dwie rzeczy podrzucić. Jedną nowszą, jedną starszą, bo na Netflixa wleciał dosłownie kilka dni temu nowy film Kimo Stamboela. To jest połowa duetu Mo Brothers z Timo Tiajanto, Tia Tia czy Tia Jant, czy no, nieważne, nie będę kaleczył nazwisk indonezyjskich, gości, którzy zrobili między innymi Makabr, taki slasher indonezyjski, bardzo fajny, który gdzieś tam chyba nawet na YouTubie w dobrej jakości można sobie obejrzeć i, i jak lubicie bardziej krwawe slashery, to, to polecam i o ile Timo uderzył w, mocno w kinoakcji i ktoś, jeżeli lubi krwawe kinoakcji, no to ja polecam, przychodzi po nas noc albo The Shadow's Trace z zeszłego roku, bo to jest naprawdę mm, no, <grywki> widowiskowa, widowiskowe kino akcji, naprawdę bardzo wysoka półka to Stambwell trochę zniknął, a wrócił z filmem o zombie i w kategorii takiej właśnie bezpretensjonalnej rozrywki na Halloweenowy wieczór, to ja Ci powiem, że oglądałem ten film z dużą przyjemnością. Dodam tylko, że film nazywa się Elixir i jest dostępny na Elixie świetnie nakręcony, też bardzo taki dziki, krwawy, szybki i brutalny i pomimo tego, że mogę wyjść tutaj trochę na osobę, która się nie do końca zna, bo jak widziałem opinię, to raczej ludzie narzekali na ten film, ale ja ze swojej strony bym, bym polecił a i w ogóle polecam trochę zanurkować właśnie w streamingach, bo taki Netflix serwuje dosyć regularnie właśnie taką też nietypową grozę, bo oni też chyba w tym roku, tylko na początku albo w końcówce zeszłego roku, też nowy film Joka Anwara, Grave Torture, wrzucili, a to jest taki indonezyjski twórca którego ja bardzo lubię on między innymi taką dylogię, póki co to chyba docelowo ma być trylogię Słudzy Diabła zrobił bardzo, bardzo dobra jest ta dylogia i ten Grave Torture to jest też całkiem interesujący film nie do końca może do mnie trafiający w końcówce, ale jeżeli ktoś lubi taką nietuzinkową grozę to, to serdecznie polecam i na koniec Koniec też od siebie mogę wrzucić coś o czym ja regularnie też powtarzam ale mam taką wiesz fazę neoficką, fascynacji jak żeśmy się przygotowywali do właśnie do tych naszych prezentacji to wrzucę wam coś co jest jakby bardzo taką specyficzną rzeczą i ale fajnie akurat właśnie w Halloween wieczór może działać czyli taki quasi serial internetowy fake documentary Q co jest czymś z pogranicza analog horroru found footage jakiegoś dokumentu bardzo dziwaczna rzecz bo to jest na ten moment tam ponad 20 odcinków które pojawiają się Ni z tego, nizowego tak naprawdę, bo czasem w odstępie paru miesięcy, a czasem w odstępie kilku tygodni i to są takie filmiki tam od 10 do, do nie wiem, najdłuższy to chyba ma tam z 30 parę minut, bardzo, bardzo... Yy, dziwaczne, bo, bo to, jest, no, no to jest takie właśnie bardzo surowe yy, nagranie i, i bardzo często my nawet nie wiemy początkowo, yy, co oglądamy, do czego to wszystko prowadzi, ale w kategorii takiego niepokojącego y, horroru to uważam, że to jest bardzo wysoka półka i, i polecam, bo, bo akurat to jest, myślę, czy to może być taka rzecz, o, o której wielu y, z was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, nie, nie, nie słyszało, a to jest rzecz naprawdę godna uwagi. Mhm. Super, ale powiem Ci, że bardzo się cieszę, że, yy, że bo ten fragment wydaje mi się, że będzie znaczy fragment, w sensie te, ten segment to jednak będzie najciekawszy fragment odcinka, że już od tego nie zaczęliśmy, bo yy, jak zwykle tak to się kończy jak nie mam takiego yy, usystematyzowanego planu, ale no to już tak powoli, zbliżając się do końca, ale chciałem Cię zapytać, czy yy, masz jakieś takie swoje ulubione horror, takie jak sobie myślisz takie, taka topka, albo takie filmy, nie, niekoniecznie yy, Filmy, które muszą być straszne, bo straszą, ale mają właśnie taką atmosferę, nie wiem, tak dla przykładu, niech to będzie, nie wiem, czy, czy, czy to można uznać za, za, za coś więcej niż dreszczowiec, ale na przykład ja uwielbiam linię życia. Mm -hmm. The Flatliners, chyba tak to taki jest tytuł oryginalny, tam kapitan obsada, bo tam Julia Roberts, Kevin Bacon. Y tak, tak, tak, no to jest ikoniczna obsada z tamtego okresu, nie, tak naprawdę. Tak, i ja po prostu y uwielbiam ten film, on też wyszedł jakiś czas temu na 4K i to chyba przez y wydaniu Arrow, więc y no przebogate, ale ma taki niesamowity y klimat, y wiesz, z tym, z tym jak y przychodzą na tą drugą stronę, nie? żeby odkryć, mm -hmm, czy, czy tak, istnieje tak. życie po śmierci, no i to, znaczy życie po śmierci, no. ale wiesz, o co mi chodzi, to jest niesamowite, no, bo tak to mam w ogóle swój ulubiony horror, który dlatego jest moim ulubionym, bo, bo za dzieciaka go oglądając zrobił na mnie piorunujące wrażenie, to jest Omen, ten klasyczny mm, pierwszy Totalnie Omen. się zgadzam. I tam są oczywiście i brutalne sceny, sceny na przykład ta z szybą i, i to jest naprawdę oszukać przeznaczenie, ale przede wszystkim ten, ten, ten temat y, Antychrysta i te, te trzy szóstki. i no, Dla mnie ten pierwszy film wywołał e, no, tak niesamowite e, ciarki, że ja się bałem za dzieciaka i <śmiech> przejść po prostu korytarzem w mieszkaniu ze spokoju, gdzie był z telewizor do swojej sypialni, bo, bo po prostu no, no, nigdy nie wiesz, co mi skoczy. Tam są te sceny na cmentarzu. No, dla mnie Absolutny taki klasyk. On nawet tak bardzo się nie zestarzał. Ja do niego wracam ostatnio, chyba w kilka miesięcy temu oglądałem i, i muszę przyznać, że on nadal trzyma poziom. Aczkolwiek, no, to jest film z, z innych lat, z innej epoki. Teraz, teraz filmy są bardziej takie wycezelowane. Wiesz, tam jednak te, tam, tam, tam wszystko jest straszniejsze, ale tutaj budowało się takie przerażenie. No, tam są takie sceny, które które, które mrożą krew żyła do dziś i, i, i naprawdę nie polecam. No ale to jest, powiedzmy, nie będę, nie będę zabierał czasu moimi topami, bo czasami mi się wydaje, że, że ja powtarzam, jakie filmy mi się podobały, na przykład chodzi o horror, no to The Ring. Pamiętam, jaki to był fenomen. Mhm. Jak, no Ja jestem człowiek... akurat team Ju-On, zdecydowanie, <gry> które kiedyś przeszliśmy całą serię i ja uważam, że to jest jedna z takich serii bardzo niedocenionych, bo ona jest bardzo długa, mało znana, mam wrażenie, mm -hmm. tak całościowo, a praktycznie nie ma słabej odsłony na swoim koncie. No to tak, ale, ale to był taki moment, kiedy wszedł na, pojawił się The Ring. I później była. Yy, znaczy, bo ja nie pamiętam czy, czy ten szhauna ring wynik z tego, że po prostu pojawiła się amerykańska wersja, czy ona najpierw się pojawiła wersja japońska, która była... Nie, nie, najpierw się pojawiła japońska, i która była... Dark Water, Ring i później jakby bardzo szybko my weszliśmy na tą ścieżkę tych amerykańskich remake'ów i no ta moda na J-horror, no i też dżuło on tak samo, nie, no bo to też podobny okres i właśnie te wszystkie filmy się doczekały tych amerykańskich remake'ów no i a z remake'ami no to było różnie już tak naprawdę, nie no właśnie do tej pory mam po prostu ciarki tylko myślić. Nie pamiętam dokładnie tej, tej tak jakby szczegółów fabuły, na przykład Dark Water, o którym wspomniałeś, że tam wiem, że Jennifer Connell grała i tam były takie sceny, że... Ale właśnie to było to, że to było taki, takie zupełnie inne podejście do tej estetyki horroru, że, ten, że nawet nawet jeśli on był później zamerykanizowany, nie, to, to i tak na, ym, nakręcił taki... Taki szał na to, że, że ja pamiętam, że jeśli chodzi o The Ring, to chyba nawet zdarzyło mi się wrócić, znaczy wrócić, w sensie obejrzeć chyba ten koreański oryginał, bo mi się wydaje, że pierwszy mm -hmm. właśnie film był no, Korei, tam, więc... tam są, są odnogi koreańskie, japońskie, tak. Tu masz rację zdecydowanie. Mm -hmm. No to tak wracając, masz takie swoje ulubione horrory. Nie, wiesz, nie w zasadzie, że musisz do nich wracać, tylko to są takie formatywne horrory, takie filmy, które, które yy, yy, wspominasz yy, no, z, z jakiegoś powodu. Znaczy tak, no, no, omen zdecydowanie to jest taki film i ja przez samą muzykę Jerego Goldsmith'a to po prostu ubóstwiam ten pierwszy omen. Zresztą to, to też jeżeli ktoś na przykład nie, nie sięgnął po omen początek zeszłoroczny z obaw, że po cholerę kręci ktoś prequel tak ikonicznego filmu to ci powiem, że może śmiałość zrobić sobie double mm -hmm. feature bo to było bardzo duże pozytywne zaskoczenie akurat zeszłoroczne. Nie wiem, czy widziałaś, ale jeżeli nie, to to, to szczerze polecam. Tak, tak. tak, tak film. Tak, tak. Ale jak, jak pytasz o takie formatywne inne tytuły, no to ja mam kilka. Nie? Z takich nieoczywistych, żeby też nie iść na początek może w bardzo oczywiste tropy, to ja jestem ogromnym fanem Zemsty po latach. The Changeling, takiego horroru z George'em C. Scottem. To jest w teorii trochę taka klasyczna opowieść o, o nawiedzonym domu z pewnym twistem, ale po prostu ja po dziś dzień wspominam swój pierwszy seans i po prostu jakie miałem ciary. Bardzo dobry horror i, i też bardzo godnie się starzeje na pewno takim seansem jest pierwsza teksańska masakra piłą mechaniczną, hmm. bo to jest film, który wiesz, no, skończył 50 lat już i on nadal robi piorunujące wrażenie, naprawdę to jest, to jest taki tytuł, który został też przemielony przez popkulturę uchodzi oczywiście za jeden z najbrutalniejszych co w sumie jest o tyle zabawne że to jest jeden z takich tytułów, który w sumie jak się już obejrzy to on nie patuje jakąś taką wiesz dużą dozą krwawych scen, tylko to jest trochę tak jak krążą takie opowieści o tym jak cenzorzy się zastanawiali co wyciąć z teksańskiej masakry i uznali, że w zasadzie to nie wiadomo co wyciąć, bo cały ten film jest tak brudny, gęsty, utytłany w tym gorącym teksańskim słońcu, że, że po prostu w zasadzie cała, cała atmosfera tego filmu. Robi robotę, więc, więc to jest taki tytuł. Ja co prawda... Późno ten film obejrzałem, ale to też trochę zapałałem do niego, nie wiem czy publicznie, powinienem się przyznawać bardzo dużą estymą. To jest Cannibal Holocaust Deodato, który też uchodzi za jeden z tych takich najbardziej krwawych i brutalnych filmów w historii kina i w tym przypadku już bardzo słusznie, bo on jest bardzo brutalny i krwawy, ale kiedy ja go oglądałem całkiem niedawno, to ci powiem, że po, powala mnie, jak on jest aktualny też po tych 40 latach od, od swojej premiery, w swojej jakiejś takiej wymowie i, i podejściu do tematyki. Właśnie bardzo lubię dżłon, bo ja wskoczyłem w którymś momencie na fazę tego J-horroru, jak, jak my wszyscy. No bo to mm -hmm. też, ja tak. mam wrażenie, że to był taki moment, który dla nas, właśnie dzieciaków z przełomu lat 80 i 90 to, po, to, to był taki fajny moment, kiedy my byliśmy tymi nastolatkami i to było coś świeżego, nie? Coś, takie zupełnie inne podejście do horroru. I ja też bardzo późno tak naprawdę sięgnąłem po ju -on. Ale kiedy sięgnąłem, to, to znów uważam, że to jest naprawdę rewelacyjny horror, który się nijak nie starzeje. Dla mnie to, nie wiem, taka dwójka, ta kinowa dwójka japońska, bo to tam też są, mm -hmm. <laughs> jest w sumie śmieszne, bo tam mamy chyba pierwsze dwie części, to one powstały jeszcze na VHS, później były dwa, dwa filmy kinowe. To kinowa dwójka japońska to, to naprawdę uważam, że to jest jeden chyba z najbardziej przerażających horrorów, jakie ja w życiu widziałem i, i tak bym mógł wymieniać, nie? bo to wiesz, to na pewno bym dorzucił coś Johna Carpantera albo mhm. The Fink o, tak. dosyć klasycznie, który no po prostu też jest wybitnym filmem i, i nic niestarzejącym, ale też nie ukrywam, że właśnie czasem mam takie ciągoty do, do jakichś takich mniej oczywistych wyborów, jeżeli chodzi o tych mistrzów, bo też jakiś czas temu ja na przykład nadrobiłem Księcia Ciemności, Karpantera i też pomimo tego, że uchodzi ten film za no powiedziałbym takiego bankarta w jego filmografii, to, to jego bardzo dobrze wspominam, no, no i, i tyle. Nie będę ci tu, mhm. wiesz, Damianie zasypywał, bo, bo moglibyśmy tutaj Ale tę ja, wymieniankę ja kontynuować. Nie, uwielbiam. Znaczy, to, jest, to są takie rekomendacje, bo zawsze gdzieś między, między filmami, które, które kojarzę, zawsze się pojawi coś, kurczę, jak mogłem Akurat o tym filmie nie, nie słyszę, bo na przykład, wiesz, Juan to ja bardziej znałem z, z tej z wersji, z Jean Michel Geller, nie? Tam, mm -hmm. Który dosyć no ona szybko... nie ona nie, jest, ona nie jest katastrofalna, ale ci powiem, że yy, no, ja osobiście trochę te, tak patrzę na te amerykańskie remake, i tak że w zasadzie udał się jako udał. W mojej opinii to jest też kontrowersyjna opinia, ale ja nawet bardziej cenię niż japoński oryginał. To jest ring Werbińskiego jedynka amerykańska, ja uważam, że jest rewelacyjnym filmem, naprawdę mm -hmm. i po prostu też pamiętam swój seans kinowy po dziś dzień, a, ale a klątwa właśnie już z Michelle Geller. No, ona mówię, to nie jest jakiś może wiesz, taki kompletnie nieudany film, ale no do japońskiego, do japońskiej wersji nie ma startu tak naprawdę mm -hmm. Drogi Michale, mówiliśmy się na, na, na dwie godziny, ale Chciałbym cię przynajmniej poprosić o jedną albo dwie książki, które, które jeszcze mógłbyś to polecić, jeśli miałeś przygotowane, bo jeśli, jeśli nie, to możemy y, powoli kończyć, a jeśli miałeś książki, bo y, wspomniałeś o Klamie Mastertonie, wspomniałeś o y, klawie Barkerze, no ale ja w ogóle trochę wypadłem z rytmu współczesnych y, pisarzy horroru, którzy są popularni, poza Stephenem Kingiem, ale Stephen King no, to jest po pierwsze bardzo płodny pisarz, więc cały czas y, Jakaś nowa jego książka jest, ale on też y, y, idzie w taki horror, y, znaczy książkę obyczajową z elementami horroru, tak mi się wydaje. Więc, y... No, w tej chwili jeszcze też y, on y, bardzo często w kryminał idzie, nie? No, bo on jednak mm -hmm. od lat już y, ma tę swoją serię o Choli Gibnej. Y, y, także, także tak, no, no to, to zgadza się. No, to obecny King to już nie jest ten horrorowy King tak naprawdę z lat mm -hmm. 70. czy 80. Mm -hmm. To co jest teraz takim. Y co teraz się jakby czyta, jeśli chodzi o horror, czy, yy, czy, to, są, czy to są jakieś warto odnotowania rzeczy, czy jednak ta klasyka jest wciąż taka nie, nie do przebicia i lepiej wrócić czasami do, do jakichś książek właśnie z sprzed z lat, niż, niż, niż do próbować łapać się za horror współczesny. Bo z książkami to ja mam na przykład tak, że czasami jest w stanie dobry taki tekst, wywołać niesamowite takie ciarki u mnie na plecach i ja do tej pory nie mogę sobie przypomnieć, co to było za opowiadanie. Chyba czytałem albo w Nowej Fantastyce, albo w jakimś innym y, takim magazynie, z, z, który oprócz publicystyki też publikował opowiadania i tam była taka historia y, przeplatana jakimiś takimi natywnymi amerykańskimi elementami, właśnie, nie wiem, jakieś indiańskie y, nie pamiętam dokładnie, co było, ale to był taki horror, ale po prostu tam nic się nie działo na zasadzie takiego, że zabijanie tutaj, tylko po prostu wytworzyła się jakaś taka atmosfera w domu czegoś i ja do tej pory, przez to, że nie mogę sobie tak przypomnieć, ja pamiętam to wrażenie, to jest najśmieszniejsze, że ja pamiętam wrażenie, które czytałem i pamiętam, że, że autentycznie czułem ciarki, jak czytałem tę historię, których na przykład nie wywołuje tak bardzo na przykład wracanie do, do, nie wiem, do Lovecrafta i czytanie tych, tych opowiadań, ale to też jest tak, że ja, ja bardzo mało wracam, postaram się wiesz po prostu czytać nie horrory no nie? I, i na horror mi zajmuje mało czasu, ale czasami sobie tak myślę, że dobra historia, do, dobry, dobry, dobra książka grozy to jest coś, co chętnie bym jakby no, spróbował no nie? jakby wrócić do tego. Ja tu nie będę uchodził akurat za znawcę, bo to też jest ogromna działka tak naprawdę. No w tej chwili mamy, nie wiem, chociażby wydawnictwo akurat, które bardzo dużo horrorów różnego rodzaju serwuje, ale choć ja nie czytałem, to mogę tu zaufać koleżankom i kolegom z halotu Otchłań, z naszej ekipy właśnie od literackiej grozy, którzy na przykład jak mówisz co się czyta, to ostatnio bardzo zachwalali taki tytuł Markusa Cleavera To był nasz dom który zachwycił ich, więc, więc jakbyście chcieli coś z nowości, to myślę, że śmiało możecie po to sięgnąć. Tym bardziej, że wiesz, no to też jest tak, że tak jak i wszystkiego, ja mam wrażenie, że książek w Polsce horrorów także, wydaje się po prostu multum i to wiesz, tak jak Mac miał swoją serię horrorową, która teraz stoi pod znakiem zapytania, ale która serwowała dużo nieoczywistej grozy, właśnie mówię, akurat, które serwuje sporo jakichś popularnej grozy mamy, nie wiem, te wydawnictwa mniejsze z wydawnictwem 9 na czele, które serwuje i te wznowienia, klasyki w nowych tłumaczeniach na przykład i jakąś trochę literaturę ezoterycznej, ale też i fantastyki, i horroru właśnie i polskich, i zagranicznych wydawców i tak naprawdę tam czego byście nie dotknęli na przykład z portfolio wydawnictwa 9, to, to myślę, że dla fanów grozy to będzie, będzie coś fajnego. Natomiast ja jak sobie myślałem, żeby coś tak Halloweenowo podrzucić, no to stwierdziłem, że tutaj dobry wybór to będzie może coś takiego trochę lżejszego. Mhm. Znaczy lżejszego to może jest złe słowo, ale lżejszego w sensie bardziej takiego powiedziałbym rozrywkowego i zwróciłbym uwagę na dwa tytuły. Jeden z tej tak zwanej Złotej ery horroru, czyli z czasów Phantom Pressu i ym, podrzuciłbym y, wam, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, fobie Gaian Smitha. Gajen Smith'a pewnie wszyscy kojarzycie, bo to jest synonim po prostu tandetnej i złej grozy. Mam całą serię krabów chyba. Tak, dokładnie. Tak, to, jest, to jest ten sam. A Fobia to jest taki tytuł, który, o którym ja wiele nie słyszałem tak naprawdę do niedawna, bo on mi jakoś tak uciekał raczej z radaru. On nie, nie był jednym z tych głośnych tytułów Gajen Smith'a i okazał się to być tytuł bardzo interesujący. To jest też niby taki horror o nawiedzonym domu, ale w bardzo nieoczywisty sposób prowadzony i ja się bardzo dobrze bawiłem, a no to, to jak ja przy Smifie to nie jest długa książka, bo ona tam ma pewnie z 250 stron, więc, więc śmiało możecie ją sobie łyknąć a z grozy świeższej to poleciłbym wam tytuł, który jest prozą bardzo dziwaczną, ale na mnie zrobił ten tytuł duże wrażenie a mianowicie Dni ostatnie Briana Evansona to jest w zasadzie powieść, która się składa z dwóch dłuższych opowiadań, które ja trochę czasem miałem poczucie, że to jest taki horrorowy Monty Python bo to jest dziwaczna mieszanka makabry kryminału bez w zasadzie zagadki kryminalnej i właśnie takiego absurdalnego humoru, bo to jest z kolei opowieść, która kręci się wokół sekty amputantów. I jak mówię amputantów, to mam dokładnie to na myśli, czyli to jest sekta ludzi, którzy, gdzie jakby kolejne stopnie wtajemniczenia w sekcie to jest kolejne pozbywanie się części swojego ciała no i główny bohater zostaje wmanewrowany że tak powiem w pewną sprawę kryminalną wokół właśnie tej sekty amputantów i to była z jednej strony przedziwna, ale z drugiej strony szalenie interesująca w tej swojej dziwaczności lektura właśnie bardzo dużo smolistego humoru dużo absurdu, groteski makabry, także mówię, jeżeli byście szukali czegoś nietuzinkowego no to tak Halloweenowo to bym wam wyróżnił te dwa tytuły plus od ekipy z Halot odchłań właśnie jeszcze tę ten, ten, ten powieść Cliv Clivera, jeżeli dobrze pamiętam autora, to na pewno warto wziąć na radar i pewnie jeszcze zanim ty coś dorzucisz od siebie, to ja ci powiem, że jeszcze mam komiks przynajmniej jeden albo dwa, więc to jest. Ja już nic nie będę dorzucał, to, to oddaję ci całkowicie Michale tutaj mikrofon bo ja, ja niestety tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o horrorowe książki to, to nie mam w ogóle obeznania to ja jeszcze tak, jak stwierdziłem, że zrobimy sobie przekrojówkę, to dorzucę jeszcze, właśnie, dwie rzeczy komiksowe. Jedna to jest Czarne Serce Łukasza Godlewskiego. Polski komiks. Nie wiem, czy Damianie słyszałaś o, o tym tytule, albo czy w ogóle czytałaś coś Łukasza Godlewskiego? Wydaje mi się, że mam ten komiks, bo dostałem go od Rafała, ale, ale jeszcze go nie przeczytałem. On jest tak fajnie wydany, to jest, bo to jest integral, nie? że to nie jest jakiś zeszycik, tak, jak, jak tak, widział tak, siódmy. Tak, tak, to jest, to jest integral, to jest duż, duże, duże wydanie z takim właśnie czarnym sercem na, na okładce. To jest y, bardzo dobry, kolejny zresztą, bardzo dobry y, horror z y, pod Łukasza Godlewskiego. Ja myślę, że Tobie, Damianie, by się też jego tytuł malarz poprzedni y, bardzo spodobał, bo to jest horror trochę bardziej, ja bym powiedział jeszcze jeszcze bardziej niż Czarne Serce przygodowy, taki trochę marinistyczny trochę lovecraftowski więc no, myślę, że znając trochę twoje gusta to, to naprawdę malarzem też się może zainteresować ale wracając do Czarnego Serca to jest bardzo interesujący tytuł z jednej strony wizualnie, bo w zasadzie Łukasz Godleski ograniczył się rysując ten komis do dosłownie kilku kolorów, w tym mocnej czerwieni i to daje bardzo ciekawe efekty od tej strony wizualnej, a z drugiej strony to jest też komiks interesujący fabularnie, bo on z jednej strony może się kojarzyć z Hellraiserem, dlatego, że mamy tutaj właśnie pewne taką pewną sektę, czy, czy pewien artefakt, który no dla fanów uniwersum Pinheada i spółki no, no będzie budził jednoznaczne skojarzenia. Ale z drugiej strony właśnie Godleski bardzo fajnie miksuje taką brutalną grozę z powiedziałbym właśnie takim horrorem przygodowym i do tego dorzuca jeszcze całą warstwę orientalną, taką zaczerpniętą prosto z wierzeń hinduistycznych, z folkloru i z historii Indii. Także to jest na pewno bardzo, bardzo ciekawy tytuł. I na koniec trochę może taka śmiechostka, ale to był dla mnie taki eksperyment. Jak zapewne wiesz i, i wiecie, 7 listopada na Netflixa trafia Frankenstein, Guillermo del Toro. No i ja kiedyś próbowałem czytać Frankensteina Mary Shelley i odbiłem się przeokrutnie od tej książki. Bardzo mi się nie podobała. Tłumaczę sobie, że po pierwsze byłem gówniarzem, a po drugie to archaiczny język, ale, ale pewnie nie do końca. Ale istotne, bo stwierdziłem, że sobie sięgnę po jakąś inkarnację Frankensteina przed właśnie tym filmem Del Toro i sięgnąłem z półki po jeden z tomików z Biblioteki Grozy tej Junjiego Ito, bo tu może część osób zaskoczę, to też narysował i napisał właśnie swoją wersję Frankensteina. Ja trochę nie wiedziałem, czego się spodziewać, no bo Damianie pewnie wiesz, jaką mangę, czy jaki horror uprawia Junji Ito. No więc byłem zaciekawiony jego podejścia do Frankensteina. No i po pierwsze, trochę się zdziwiłem, bo ja myślałem, że to jest cały tom, to jest Frankenstein, a okazało się, że to jest jednak kolejny zbiór opowiadań, gdzie tak naprawdę Frankenstein to jest połowa tomu, a druga połowa tomu to, to są właśnie opowiadania. taki Cykl opowiadań o, o pewnym chłopcu, osi Karim, chyba, dosyć taki dziwaczny ze światami równoległymi, i tak dalej. A na końcu mamy dwie krótkie makabreski i dwie mangi o psie. <grym> mamy Jundiego i to, więc po prostu dosyć absurdalny był to finał. A w środku pomiędzy tym przekładancem jest właśnie adaptacja Frankensteina. No i w sumie jak ktoś by chciał poznać tę historię przed filmem, a nie chce sięgać po powieść Mary Shelley, to wydaje mi się, że to jest dobry wybór, bo ku mojemu zaskoczeniu to jest bardzo powiedziałbym taka konserwatywna adaptacja. W tym sensie, że ona jest bardzo wierna, pomimo pewnych tam zmian czy ustępstw, bardzo wierna i w duchu, i w przekazie oryginałowi. Także to wydaje mi się, że to może być ciekawa lektura z, przed, przed filmem. No tym bardziej, że i to też oczywiście zilustrował to w swoim stylu, więc to, to jest na pewno ciekawa rzecz, w mojej opinii. Mhm. No to zdecydowanie już tutaj sobie znowu... Dobrze, że mi przypomniałeś o, o Frankensteinie del Toro, bo gdzieś ostatnio widziałem, że coś się, coś się zabłysnął, bo powiedział, że by... brzydko AI. I, <śmiech> tak, tak, i, tak. I, to, i, i Bo ja uwielbiam del, del Toro. Dla mnie to jest, to jest... On ma niesamowity talent plastyczny, który mm -hmm. przekłada później... I to widać w tych filmach, dlatego one mają takie... To są dosyć charakterystyczne tak, tak, nie tak pamiętam, że Oglądają chyba, bo yy, i komentarz reżysera do, do, do Blade'a z nim niesamowite, ciekawe rzeczy. Mówił to samo, wiesz, jeśli chodzi o Helboja. I bardzo jest ciekawy komentarz reżysera do Mimika, nie? Czy, czy widziałeś. Ja, znaczy, film wersi... widziałem, ale komentarza nie. Komentarza nie widziałem akurat. W wersji reżyserskiej on po prostu yy, był zły na, na, na te tak zwane second unit, nie? Że. Mhm. że bo, ze względu na to chyba związki zawodowe tam trzeba po prostu zlecać y, innym y, robienie pewnych rzeczy, tak? Że nie możesz że na przykład, nie możesz jakby przejąć kontroli nad wszystkim. No, to są jakieś tam y, umowy, no niektóre mają i on po prostu jechał po tych biednych, że tu jakaś scena, że to bez sensu i to, i że to wycięli, to zmienili. Bo to jest troszeczkę inny film, nie? Ten ten mm -hmm. film jest, jest zmieniony. Czasami jest tak, że po prostu, jak, jak wersja reżyserska później się pojawia, no to ona jest. Y, pod wieloma względami, zupełnie inny film, jakby inny ma wydźwięk, no ale to już inna kwestia. Myślę, że kiedyś możemy się spotkać o mm, del Toro porozmawiać, ale ja Ci przede wszystkim Michale, dziękuję za, za, za tą, tą rozmowę i że wybaczysz mi, że y, na początku tak y, niepotrzebnymi rzeczami zajmowałem y, tę dyskusję, kiedy tak naprawdę właśnie to najlepsze mięso było w tej drugiej połowie I ja serdecznie y, oczywiście zapraszam do, do, do słuchania konglomeratu podcastowego. No Między innymi o komiksach, których wspomniałeś są, są całe odcinki. Chyba Czarne Serce to, bo teraz sobie przypomniałem, to chyba tak y na początku roku chyba nagrywaliście. Tak, o Czarnym Polskę. Sercu jest na pewno odcinek, o Frankensteinie nie, ja dopiero się przymierzam właśnie, żeby w Halo Tło nagrać, no bo tak uznałem, że wiesz, ten Frankenstein namiesza, bo świetne opinie zgarnia ten film, także, no ja nie ukrywam, że też mam duże oczekiwania, ale no, jestem ciekaw też na ile w sumie po, po, podobnie, powiedziałbym, konserwatywna pewnie adaptacja jak ta Kenefa Branafa z dziewięćdziesiątego czwartego roku, którą ja też bardzo lubię jak, jak, ten, jak ten tytuł wypadnie, no ale przede wszystkim Damianie, to ja Ci dziękuję za zaproszenie, niezmiernie było miło tu gościć znamy się podcastowo tyle lat, że no, tak, tak. no powinienem sobie tutaj jakąś odznakę teraz przyznać, że udało mi się zagościć w Fantasmagerii i czuję się spełniony podcastowo Ja myślę, że, że, że, że długo za późno, to powinno się wydarzyć dużo wcześniej, ale no tak, tak, tak, niestety wyszło, że dopiero teraz, ale ja no bardzo się cieszę. Dziękuję jeszcze raz Ci za rozmowę. No i na koniec myślę, że takim, zawsze takie słowo hashtag, nie? żeby pokazać, że słuchacze w komentarzach mogą pokazać, że wysłuchali do końca odcinka. Ja tak sobie pomyślałem, że może ten, ten tytuł tej książki Gajań Mycha, Fobia, tak? Dobrze pamiętam? Tak, Fobia. Mhm. Tak, że hashtag Fobia, wrzucajcie do tego. Jeszcze raz Ci dziękuję. Drodzy słuchacze, pamiętajcie, konglomat podcastowy na YouTubie, we wszystkich aplikacjach do słuchania podcastów, oczywiście na stronie konglomeratpodcastowy.pl i co, słyszymy się za tydzień. Cześć, hej. Dzięki, cześć.